Witajcie w 12 odcinku podcastu Złoty Tron. Przed Wami Zygmunt. Szwagier. I Winzer. Jesteśmy pod ciężkim ostrzałem kochlików technicznych. Ten odcinek będzie miał problemy z jakością połączenia. Over! Zaczniemy jak zwykle od wieści z naszych warsztatów i żeby trzymać się, że tak powiem, poprzedniej wersji. Szwagier, jak, jak u ciebie? Co żeś pomalował w ostatnim okresie od ostatniego odcinka? Od ostatniego odcinka udało mi się pomalować troszkę mniej niż między poprzednimi odcinkami. Na początek takie rzeczy, których Wam zdjęć nie pokażę jeszcze, bo jeszcze nie są kompletne, to jest tak, pomalowałem dwóch Hellblasterów, czyli mam obecnie siedmiu, jak dobiję do dziesięciu, to wtedy będą zdjęcia. Poza tym pomalowałem dwie ruinki z Moonbase Klyssus, tego nowego pudełka z terenami i planszą do grania. 40. Jak będą wszystkie pomalowane, to też zdjęcia się pojawią na pewno w podcaście. Natomiast to co mogę pokazać na dzień dzisiejszy to są dwa dreadnoty. Jeden klasyczny z Assault on z krótszymi rurami wydechowymi na plecach, tylko ma przerobione rączki. Że tam jest no, z jakichś tam biców gwardyjnych doczarowałem Missile Launcher, a z drugiej strony ma twinowany Las Natomiast drugi Dreadnought to Contemptor z pudełka by trial Call. wybrałem opcję uzbrojenia Keres Assault Cannon, ale oczywiście na magnesie, więc będzie można kiedyś tam domalować Multimeltę i podmienić. I to w gruncie rzeczy tyle na dzień dzisiejszy. A ten, ta wyrzutnia rakiet, którą żeś zrobił na Dreadnocie to, to czasem nie jest ta wyrzutnia, która jest na Drop Podzie czasami? Co, a, może, a może to jest dropoda? Może Bo... to jest z tam mutacji Spidera, Nie wiem, czy to jest. A możliwe, możliwe. Kiedyś to trafiłem w bitcach i zobaczyłem, że o, prawie pasuje, tylko trzeba troszkę dosiąść. <laughs> prawie pasuje. Bo tak patrzyłem na gwardyjne, które przynajmniej na Sentinelach mamy, to są takie jeden rząd czterech rakiet po prostu, które się przyczepia. Mhm. Mhm. Szwagiem -Szwag -Szwag -Szwag ma chyba sześć tam, nie? Sześć, sześć, rząd, sześć, sześć. Chyba, ja, tak. Mi się wydaje, że to jest właśnie z, z dropoda. No dobra, widzu, a ty? U mnie na warsztacie Plague Marinsie w dalszym ciągu z, z, ze startera Dark Imperium. Skończyłem trzech, czwartego mam rozgrzewanego i w zależności od tego, kiedy odcinek jedzie do sieci, albo będą na zdjęciach trzy do obejrzenia, albo będą cztery, a nie mają zrobionych podstawek, bo brakuje mi kilku kolorów do podstawki takiej, jakiej chciałbym zrobić, natomiast w tym tygodniu ze względu na chorobę kolegi Kryspina, nasz sklep modelarski, w którym się prawie wszyscy zaopatrujemy, jest zamknięty, więc postawki musiały poczekać po prostu. Więc tyle. Ja nie wiem, życie wchodzi w konflikt z hobby. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem, jak ten Kryspin żyje. No dobra, to, to wszystko, tak? Tylko, tylko tych Plague Marinów, tak? Tak, tylko zrobiłem tych Plague Marinów. No dobra, jeśli chodzi o mnie, to w, na moim warsztacie widzieliście zresztą na, na streamach pojawiło się dużo sentineli. Zrobiłem 7 sentineli takiego standardu tabletop, czyli bez, żadnych, bez żadnego zbędnego spuszczania się nad detalami, ale po prostu pomalowałem ich tak, żeby wyglądali na pomalowanych. No i dorobiłem jeszcze dwie... dwie. Sorry, mała notacja. Nie ma czegoś takiego, jak zbędne spuszczanie się nad detalami. No, nie, nie, przepraszam, dobra, okej. Okay. A czy ma... wiesz, można... Michał, zawsze można przedobrzeć. Pamiętasz, jak przejechałeś z tym, z Battle Damage na tych Imperial Fistach swoich? No, ale to, to jest Battle Damage, a nie detale, no powiedzmy. Ja to inaczej kategoryzuję. No dobrze, ale faktycznie nie ma zbędnego się nad detalami, bo to zawsze procentuje. Natomiast nie, stwierdziłem, że nie będę na to poświęcał czasu. W tej fazie po prostu chcę ich pomalować, żeby byli gotowi na jakiś battle report i po prostu wyglądali na pomalowanych, na bardziej gotowych do akcji niż, niż wcześniej. Do tego zrobiłem dwie chimery, które, które musiałem też pomalować od tego stanu takiego czarny i dry brush który tam trochę przełamuje mi tą czerń. Jednego Limana i Bazyliszka pomalowałem. To oczywiście wszystkie te pojazdy teraz w najbliższym streamie w środę, prawdopodobnie dzień przed lub po opublikowaniu odcinka będę, będę dalej wykańczał. Właśnie wtedy będę popełniał wszystkie detale i wszystkie oznaczenia oddziałów, bo jest to jedna z rzeczy, której nie zrobiłem na pewno, i, a bardzo chciałbym, porobić jakieś... Spójne oznaczenia tych pojazdów. Faktyczne. Tak, tak, tak, ale żeby były spójne, żeby to miało jakiś sens. Po prostu, że patrzysz na Himery i one mają na przykład takie kolory, a Lemanasy i wszystkie inne czołgi mają odwrócone kolory. Bo tak widzę, że tak robią Games Workshop, to Games Workshop tak robi na swoich armiach, które pokazuje w Wojdorfach i, i w kodeksach. Żeby trochę też do, dorzucić takiego spodkoloru, koloru, nie? bo na razie są czarno, czerwono, srebrne, znaczy metaliczne i chciałbym dorzucić ten trzeci, czwarty kolor, taki spodkolor, który będzie zwracał na nich uwagę, no nie wiem, pomarańcz jakiś, muszę sobie pokombinować po prostu na jakimś... Czerwone w białe pasy grałeś, wydaje mi się. Czerwone w białe pasy? Czerwone i białe A, czerwone. pasy. Mhm. Okej, okay. no muszę pomyśleć, takie, ale takie soczyste czerwone, mówisz? Tak, właśnie nie ten jest jaki masz, mhm. tylko taki heraldyczny czerwony. Mhm. Okej, okay, no jest to coś o czym. Czyli po prostu nie złoszuję tego. No tam łoszowałem pancerz, nie? Więc to, to potrzebuje. pomaluj sobie mały pasek plastiku, plastika czegokolwiek mm -hmm. w te dwa kolory, I przyłożę, i przyłożę, nie? do modelu. Nie? Dokładnie, dokładnie. Jest to jakiś pomysł. No więc tak też uczynię w najbliższym czasie będę jeszcze malował trzeciego limanerasa, Rasa, którego mi się udało bardzo okazyjnie kupić i będę go montował tak, żeby miał kapitana paska. Tam komandera paska czy generała Paska, nie wiem, jak, jaką on ma tam rangę. Rycerz komandor o, Beloit z No więc trochę będzie jeszcze roboty. Ale na razie park maszynowy mojej gwardii trochę urósł. Ale nie jest to nic w porównaniu do tego, co ma nasz gość, który pojawi się później w odcinku. W każdym razie to jest tyle chyba z naszych warsztatów na chwilę obecną. I cóż, przechodzimy do następnej części, czyli omówienia White Warfa i przede wszystkim tematu numeru tego White Warfa, czyli Spire i który omówi Wam szwagier. W tym numerze White Dwarf'a z października 2017 roku tematem numeru, tak jak już wspomnieliśmy, jest Shadespire, ale zanim dojdziemy do Shadespire, na pierwszych dwóch stronach mamy piękne... Y plakat nekromundy, o których o, o, o, które powiemy troszeczkę później przy tym jak modele się pojawią na stronach, ale powiem tylko tyle, że modelami jestem strasznie podjarany. Samo ogromnie koniecznie, ale modelami na pewno. Um, dalej mamy poza wstępniakami i wszystkimi innymi duperelkami, e, mamy oczywiście wszystkich Science of Mortarion, czyli wszystkie modele do które które wyszły w, w ostatnim czasie lub wyjdą w najbliższym czasie. I ich ceny, które nie są, co zgodzisz się ze mną chyba najlepszymi cenami. Miażdżące po prostu. Miażdżące. Mamy na początek Devshroud Bodyguard, który kosztuje 175 zł, kosztuje tylko trzy modele. Czy 3 modele kosztują tak? Aż... Jest, to, jest to cena porównywalna z ceną Forge World'a i nie mówimy tutaj o jakimś ruskim czy chińskim Forge World tylko Forge Waldzie gdzie możemy pięciu defschloudów forżowych z trzydziestki kupić za, tam chyba nie wiem, funta czy dwa funty więcej. Mm -hmm. A mamy dwa więcej modele, nie? No i plus, przez to, że są w kilku elementach, to ich możemy pozować jak chcemy. Natomiast te plastikowe mają tak naprawdę do. możemy im wymienić główki i to jest chyba wszystko. Ale tak właśnie się zastanawiałem, czy my na pewno wiemy, że one takie są? Czy mamy 100%? Ja, więc ja oglądam, jak wychodzą, ja staram się oglądać te wypraski, mniej więcej zobaczyć na tyle, na ile mogę. To mhm. tam można zrobić, więc na pewno można im wymienić główki, bo na trzech kolesi jest chyba 6 albo 5 Aha. opcji, głowy. I myślę, że ewentualnie można wiesz, masz ciało A i na przykład rączki z ciała B możesz dokleić, aczkolwiek też nie jestem pewien na 100%, bo wiesz, jak te modele teraz są wzięte. Wiem, wiem, wiem, wiem, dokładnie ja rozumiem, co chodzi. No. Macka wychodzi z klatki piersiowej i się łączy z resztą macki, która gdzieś jest tam na łokciu, nie? Czy coś w tym stylu, tak. więc mhm. można popróbować, aczkolwiek no, sądzę, że tych opcji pozowania jest no, może ze dwie na model, tak? Mhm. Dwie, trzy. Więcej jak wjedziemy nożem i Greenstaffem. No a to wtedy mamy nieograniczoną ilość opcji. ja mówię o takim nawet podstawowym, wiesz, przyciąć łapkę gdzieś w bokiu, I zmienić. W kontrę, zmienić kontręki, czy coś w tym stylu, nie. Uh -huh, uh -huh. takich minimalnych detalach, bo wiesz, wjechać i rzeźbić od nowa model. To no, można to... skill, nie? Jasne. No dobra, dalej mamy Blight Lord Terminators i tutaj już mamy za też 175 zł, mamy już 5 modeli, więc jest progres. Ja, jest jest, pro, jest progres. Games Workshop zawsze wycenia modele nie tyle po, po, po tym, ile ich wyniosły te modele, co chyba po grywalności, tak? Jak model jest po prostu dobrze grywalny, to kosztuje więcej. No, ma to jakiś tam sens, nie? Więc, no, ale modele same w sobie są naprawdę fajne, są pełne szczegółów. Tych szczegółów czasami według niektórych, jak według szwagra na przykład, jest za dużo. Nie, według, według Ciebie właściwie jest za dużo. Za dużo, za dużo hałasu jest. Wiesz co, bardzo bym chciał, żeby te wszystkie na przykład, bo dymki w większości są opcjonalne, albo je naklejasz nie, ale na przykład te nurglingi, które są na nich, yy, większość tych jakby macek czy czegoś takiego, jakby to było opcjonalne, że albo doklejasz, albo nie, to było zajebiście, bo jak chcesz mieć taki, wiesz, hmm. dziki model, który po prostu, wiesz, jest ob obsiągnięty przez nurglingi, mamacki, zęby, to, takie rzeczy, to sobie go po prostu tak komponujesz, hmm. a jak wolisz mieć takiego po prostu na dni tego kolesia zbroi, takiego zombie Marynsa, to sobie robisz zombie Marynsa i wszyscy są zadowoleni. Nie? Wiesz co, i mi się wydaje, że ja wiem chyba, w czym jest problem. Problem jest chyba w tym, że Mamy inne, ludzie mają inne wyobrażenie Grimdarku. Dla mnie, Grimdark jest tym takim Grimdarkiem nowoczesnym, bardzo ztechnologizowanym, a nie tym Grimdarkiem z Rogue Tradera, gdzie Nurgiel jest zadowolonym papciem i wszystkich przytula. I tutaj mi się wydaje, że te Nurglingi są tym elementem łączącym do, tamtych, do tamtego okresu. Zupełnie niepotrzebnie, moim zdaniem, bo bez tych wszystkich ozdobników śmiechowych, które te modele wyglądają przesłodko i wyglądają naprawdę fajnie. Natomiast nie pasują mi do tej wizji, mojej wizji Grimdarku osobiście. to no no w zeszłym odcinku żeśmy też rozmawiali o tym, że to takie bardzo kreskówkowe, jasne malowanie. Może je psuć, W im troszeczkę zabiera tego Grimdarkowego stylu. Natomiast już widziałem kilka tam kilka prób malowania tych, tych Plague Marinesów innych tam jednostek z DevGuardów, takie bardziej stonowane kolory brązy i to naprawdę się broni wtedy, mm -hmm. nie? No dobra, dalej mamy Death Guard Plague Marines, czyli tu już mamy siedmiu kolesi i za 150 zł, więc cena idzie w dół dramatycznie. No ale to On są ale to są zwykli szeregowcy, tak? Są zwykli szeregowcy, tak. siedmiu w pudełku, trupcy po prostu, trup Choicey. I tutaj też mamy, widzimy, że mamy 7 rodzajów nóżek, żadne nóżki się chyba nie powtarzają z tego, co ja tutaj patrzę. Tam jest zrobione tam jest coś takiego, że na przykład masz korpus połączony z prawą nogą i lewą nogę dokryla, aż jakby osobno, więc hmm. jakby masz siedem różnych korpusów jest i W siedmiu korpusach możesz wymieniać plecaki, głowy i ręce, więc jest troszeczkę większa pozowalność, aczkolwiek nie jest to to, co mamy zazwyczaj w takich podstawowych pudełkach, bo jak masz na przykład, wiesz, yy, jakiś tam, jeżeli chcesz tych plegmaryństw mieć dużo, na przykład, nie wiem, hmm. trzydziestu, coś takiego, no to w pewnym momencie ten, na przykład jest taki brzuszek z takimi zębami hmm. i zębami, językiem, nie? Mm -hmm. To on będzie 3-4 razy powtarzał, wiesz, w twoim blobie piechoty, nie? Chyba, że tak jak znowu <gryw> wspomnę, jedziemy w to nożem i green stuffem, tak? No tak. Znaczy, no, dla mnie dałem, pudełka trupsów są... Yy taktyczni, którzy mają, po prostu mo tak, montujesz sobie tak. ich jak chcesz zupełnie, Dokładnie, nogi tak. osobno, korpus osobno, ręce osobno, głowa osobno i to jest ideał po prostu tak. moim zdaniem. Dobra, dalej mamy Plague Marine Champion za 75 zł. to jest po prostu sierżant, jakiś champion po prostu do oddziału e mhm. i mamy dodatkowo jeszcze Plague Marine Icon Bearer, czyli sztandarowego, który odpowiednik co, Enchenta z Prymarisów, coś w tym stylu, nie? Tak, Dokładnie, <śmiech> To jest ten problem, że, że ikona jest po prostu, to nie jest jakby osobny koleś, mhm. ikona jest upgrade'em za 10 punktów do oddziału. A, czyli to jest prostu... jakby koleś z upgrade'em, tak? Tak, więc możesz sobie po prostu któregoś z tych Plague Marinesów, nie wiem, obciąć mu bolter i wstawić mu, nie wiem, patyczek od Lizaka mhm. z, ze starą ikoną z, z jakiegoś starego zestawu, nie, i po prostu mieć, tak, zrobić sobie takiego gościa za, wiesz, kupić jednego Plague Marinesa za 10 złotych tam od kogoś, i zrobić sobie takiego kolesia, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Z ikoną. Więc to nie jest. To, no to... nie jest jakiś. No. no więc tutaj rozmawialiśmy o cenie, 75 zł to jest bardzo duże jak za jeden model, który nie jest żadnym charakterem, ale doszliśmy do chyba wniosku takiego, można chyba mogę powiedzieć, że to są modele, które, ok, 75 zł jest bardzo dużo za model, ale nie musimy ich kupować, to nie są modele, które wymagane są, więc za takie dobro dodatkowe sądzę, że i tak nich nie kupisz ich dwóch, trzech, tylko ewentualnie jednego, dlatego, że ci się podoba model, więc moim zdaniem ta cena jest duża, ale nie jest ona zbyt duża jak na dobro podstawowe, że tak powiem, jak na przykład w przypadku Plague Marinesów, nie? Mhm. Po prostu na, na armię, na, oddział, na trzy oddziały kupisz to może jednego takiego typa i go gdzieś tam wstawisz A, i tyle. Przechodząc dalej, mamy Death Guard Plague Burst Crawler, czyli chałbicę, mo moździerz. moździerz, zmechanizowany moździerz Nurgla, który wygląda, no nie wiem, ja mam mieszane uczucie do niego. Bardzo pasuje mi do tej całej stylistyki tej armii. Natomiast jako sam model wygląda dosyć, nie wiem, po krasie. No, wiesz, no, większość, większość na przykład wehików Space Marinów wygląda jak po prostu pudełka, ale nie wiem, jakoś do mnie trafiają, natomiast to mi się po prostu nie podoba. Jest bardzo organiczne, w niektórych miejscach ta organiczność ma sens, w niektórych miejscach nie ma sensu, moim zdaniem na przykład jak na broni, ale z drugiej strony mamy obliteratorów, którzy sobie robią bronię, więc czemu nie, tak? No, oh. um, mieszane bardzo uczucia mam co do tego modelu, ale za 200 zł jest to model, który możecie sobie nabyć, jeżeli zbieracie Devguard bo na pewno chociaż jeden powinniście w swojej armii mieć, moim zdaniem, jeżeli, jeżeli chcecie na poważnie grać nowym DevGuardem. Guardem <laughs> I, i, i, i być... No cóż, mieć wszystkie nowe modele. Dalej mamy Fetid, Fetid Blow Drone, który kosztuje 150 zł. I jest to jedna z wersji, którą możemy złożyć, to jest ta sama wersja, którą mamy w Dark Imperium. Natomiast w boxie mamy jeszcze inne uzbrojenie. Mamy tą kosiareczkę, Którą, o którym możesz nam opowiedzieć w bo coś wiedziałeś o niej, tak? Że jakiś... Znaczy tak, podstawowym podstawowym wyposażeniem są te takie dwa miotacze tam chemikaliów, mhm. które mamy w imperium właśnie. Drugą obcą jest ten taki jakby granatnik plagowy, mhm, co to jest, że jest jedna lufa i z drugiej strony jest taki bęben duży. Mhm, mh. Natomiast kosiarka, bo dronka ma tam chyba dwa ataki, czy jeden atak, podstawowo, no ogólnie do kombatu się nie nadaje. Natomiast kosiarka jej dodaje chyba plus tam sześć ataków, więc no automatycznie podbija wartość bojową w kombacie tej dronki. No i wygląda po prostu dosyć, dosyć kozacko, tak? Bardzo orkowo tak. wygląda, bardzo orkowo wygląda, bardzo mi się to podoba. Znaczy, pomijam, pomijam fakt, że Slanesz ma taki cały model. Jest, jest ten rydwan Slanesza, który ma mm -hmm. wyglądać kombajn, po prostu zaprzężony w te takie śmieszne, śmieszne Slaneszowe, te takie nie wiem, koniki, nazwijmy mm -hmm. to morskie, z nóżkami. Eee, ale spoko, spoko się prezentuje. Jedna z, jeżeli chodzi o wizual, to jest jedna z ulubionych moich opcji w tej armii. Mm. No jest fajna i mamy trzy różne korpusy, trzy różne te nakładki na pancerz, więc tak, to jest fajne, ok. że tych biców tam też zostanie tutaj po tym modelu, więc możemy sobie pokominować różne inne rzeczy. Ja coś słyszałem, gdzieś ktoś wspominał na, którymś, na, na którejś grupie, że ten pancerz można sobie przykleić do y, tych dronek, starych dronek jak takich plastikowych, co są chyba do demonów? Mi się wydaje, i tak, sobie tak... tak. to są takie. Muchet, wielkie. Tak, tak, i coś, coś tam sobie konwertował, żeby no, przypominało trochę to, i no, po prostu zaoszczędzić trochę pieniędzy i tyle. No, no dobra. Dalej mamy DevGuard Fall Blight Spawn. I tutaj to jest model siewcy zarazy, tak? Co on tam robi? Ko on jest atakiem, tylko że zamiast gasić ogień wodą, to pryska tym Mountain Dew. To jest... Strażakiem, tak. No i to jest kolej za 75 zł. Nie wiem, czy to jest koleś wymagany, czy on ma jakieś inne jeszcze nie, to jest, specjalne. Nie, to jest, to, jest, to jest koleś, który tam ma jakiś buff, to jest jak, jak, jak charakter. Po prostu. On ci robi jakieś buffy, plus ma tak unikalne uzbrojenie, nie? Mhm. Dalej mamy Medyka, no, is Roadbone The Plague Surgeon, to jest imienny, rozumiem, tak? jest no, Roadbone The Plague Surgeon. Ten model akurat mi się podoba, w przeciwieństwie do tak, większości ten, tak. no, on, Bo on jest właśnie bardzo grindarkowy. taka fajna, oldschoolowa poza, stoi, patrzy się na przeciwnika, po prostu czeka, żeby mu przypierdzielić albo wyciągnąć z niego. nie, nie, dzieje, się, nie dzieje się na nim za dużo. Dokładnie. Nie ma, wiesz żadnych tryskających fontan wiesz, nieczystości nurglingów, 8000. nie ma tego na tym modelu następnego mamy Biologus Putrefire i to jest um, nie mam pojęcia kto to jest nie mam pojęcia co to za typek jest, co, co on robi Bager <grystanie> to dobrze miał szaman, szaman defgardów. to jest, A, szan, okay. to, jest taki, to jest taki kolejny wiesz nie, to jest kuchnia polowa, on niesie grochówkę tak, z stup, dupem Gulasz kanony yy, to, jest, to jest kolejny domorosły chemik Ze stajni Mortariona I on w zasadach robi coś takiego Że podbija siłę granatów W iluś tam calach dla A, to ten koleś, tych okay. I jak wyrzucisz szóstkę Chyba jak rzucasz tu łąd, To jakby strzało tego granatu Się zamienia w mortal łąda.. Więc już, więc już ludzie ludzie tam słyszałem, że sobie próbują kombinować z listami tak, żeby po prostu spamować granatami. Tak, bo chyba coś jest takiego, że mm, nie jestem pewien, czy jest jakaś wiem, doktryna, czy jakiś, jak się tak, nazywa. że y, stratagem. Że St stratagem, że wszyscy Plague marinesa mogą mieć wyrzutniki granatów, czy coś takiego. Że jakiś tak, jeden oddział, oddział jakaś jaka jaka jednostka mogą mieć wszyscy po prostu. I wtedy masz 6-7 wyrzutników, wyrzutników granatów, którzy znaczy... robią Mortal windy, czy coś takiego. Jest, jest coś takiego, że po prostu zamiast jednego kolesia rzucającego granat cały oddział. Chyba tak, może tak, tak, dokładnie, tak. dokładnie. O tym o, o, o myślałem. Stawiasz go pomiędzy dwoma unitami i wiesz, masz, nie wiem, tam 14 granatów, czy tam leczących mm -hmm. we wroga i każda <coughs> szuka. Portal błąd, tak? Plus, że te granaty wtedy dostają plus jeden do siły, więc mają tam chyba siła 4, więc no. To taka solidna wiesz salwa z bolterów z opcją na mor mortal wundy, nie? No ale weź teraz wyrzuć za 3, 4, szóstki na oddział jakichś primarisów, którzy mają po ile tam mundów? 3? Czasami po dwa. Po dwa. To, to... Czasami się może zdarzyć, no. Hmm. Ale wiesz, no to, wiesz, Zygi, to byś robił nie waląc tam 10 primarisów, tylko w jakichś, wiesz, nie wiem, trzech, czy pięciu elitarnych no, terminatorów. No tak, tak, tak, tak. Właśnie mortal wundy to raczej na coś mocniejszego kierujesz. Dokładnie, dokładnie, no. Albo jak chcesz ubić wyjątkowo upierdliwego charaktera, nie? Dlatego ja nie wygrywam gier. Mm. <laughs> no dobra, dalej mamy Scribius Ratch the Taliman. Kolejny imienny, który się pojawia w, w, w nowych modelach Devgardu. To jest koleś, który nie wiem, skryba, który ma fajne liczydełko i chodzi i z tego co ja wiem znajduje... Mm, Wielokrotności siódemki. wielokrotności siódemki, czy to w, w, w ginących gwardzistach, czy to w ginącym przeciwniku, czy w ilości rzuconych granatów, czy upadniętych łusek, czy cokolwiek innego. Model sam w sobie jest fantastyczny, no tylko nie ten e, mały, mały ten, jak on się nazywa. E, Nurgling Nurg Nurg. fajny taki, dźwigający. No fajny, ale on znowu zaburza ten, ten, ten, ten, dla mnie ten grimdark. Tak? Bez tego Nurglinga wyglądałby moim zdaniem lepiej. Ale widać, że to jest opcja, którą można przykleić lub nie, więc, więc spoko. Dobra, no i model oczywiście też 75 zł. Wszystkie te modele są po 75 zł. No i na koniec mamy e, Wincu, o wypowiedz się, tyfus, Herald of the Plague God. Znaczy na temat tyfusa żeśmy chyba w zeszłym W poprzednim odcinku tak. 15 minut mówili. <śmiech> a, no tak. A, a, y... Dodam tylko od siebie, że już widziałem mnóstwo fajnych konwersji, gdzie, gdzie troszeczkę mu ludzie tą postawę zmienili i ten model od razu wiesz, nabrał jakby nowego życia w moich oczach. Mhm. Czy, czy jest ta taka konwersja, gdzie on trzyma tam jakiegoś gwardziste, czy komisarza za gardło i ma kosę w drugiej ręce? Czy taka konwersja, gdzie go ktoś pociął na tyle sprawnie, że nadał mu taką troszeczkę postawę nawiązującą do tej poprzedniej figurki, że ma po prostu kosę w obu dłoniach? Jest taki bardziej pochylony do przodu niż taki, wiesz, wyrzu wyrzucający ramiona na boki i klatkę piersiową do przodu, wiesz, w jakimś tam triumfalnym geście czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Taki jest znowu bardziej, wiesz, skurwiel, który idzie Cię zabić, nie? <śmiech> no i tak powinien wyglądać moim zdaniem. Model kosztuje 125 zł, ale jak na HQ i takiego typowo imiennego, no i jednego z najważniejszych jedną z najważniejszych postaci do Dovegardu, to moim zdaniem nie jest dużo, tym bardziej, że no dwóch, trzech nie kupisz, tylko kupisz jednego, tak? Nie, no, oczywiście. No, no chyba, że nie będziemy już kasy po tym, jak kupić Mortariona za 425. A jest spokój po prostu, miazga. Dalej mamy, w nowości mamy Servants of the Emperor, czyli Astra Militarum Codex karty, które omówimy sobie z naszym gościem specjalnym, Tajdanem. Y, zaraz po tym, jak skończymy omawiać Shadespire. I y, y, cóż, w następnych nowościach mamy Battlefield in a Box, y, który możecie zobaczyć sobie filmik, z unboxingiem u mnie na kanale. To jest to pudełko, o którym wspominał szwagier w, w wieściach z warsztatu, że maluje. Już pomalował kilka ruinek, więc ciśnie dalej, aby, aby to mieli na co pograć. Że, jak podcast będzie w internecie, to już będą trzy ruinki, ale tak jak mówiłem, jak wszystkie skończę, to wtedy je sfotografuję i wtedy prawdopodobnie mhm. na następny odcinek będzie można się pochwalić stołem całym właściwie. Dokładnie. I miejmy nadzieję, że jak już się przeprowadzę, to po prostu zgarnę Cię, weźmiemy, albo może u Ciebie nagramy battle Report już na tym stole i i po prostu sobie będziecie Dzień mogli zobaczyć, jak, jak może wyglądać gra taka, wiecie, początkujących, no na początkującym stole. Nie dorzucimy może nic więcej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No możemy zagrać którą z tych misji, które są sugerowane w tym pudełku właśnie. O, widzisz, to nie jest głupi pomysł. Możemy to zrobić. Dobra, czyli mamy plan. Dalej mamy. It's a date. It's a date. Latest from Forge World. Tutaj daję mikrofon Wincowi, żeby mógł opowiedzieć nam trochę o modelach. Jeden model, który mamy na White to jest Sisters of Silence Caron Pattern Acquisitor, czyli taki wielki dong, który tym razem ma opcję otwierania się, bo wcześniej chyba nie widziałem tej opcji. Za przeproszenie, można mu zjąć na napletek. Tak jest. To, to jest wersja, wersja jecho, nie tego żydowska, obrzezana i, tak, i, i, i wersja katolicka. Wersja koszerna i niekoszerna. A, o widzisz, e, to, jest, to jest taki transport dla Sisters of Silence z, z 30. No i podejrzewam, że też ma, będzie miał zasady do czterdziestki, tylko oczywiście się w książeczkę tą forżową trzeba będzie zaopatrzeć. A z boku ma te takie pojemniki, do których y, sisterki ładują Sikerów, których tam zbierają mm -hmm. dla Astronomiconu mm -hmm. i tak dalej. A z innych rzeczy Forge wydał troszeczkę upgrade paków do pojazdów, do Landraiderów i do Rhinosów, zarówno w, tych standardowych y, patternów, jak i tych patternów y, trzydziestkowych z okrągłymi włazami i są to drzwi dla Sons of Chorus, Dark Angels, Blood Angels i dla Iron Warriors. I to chyba wszystkie, jeśli się nie mylę. Więc, jak macie, chcecie sobie upgradeować jakiś pojazd, to można sobie. Więc, przepraszam, że przerwę, czy powiedziałeś Sons of Chorus, synowie refrenu? A refrenu, tak. A dalej, jakby w związku z tym, że wychodzi kodeks do gwardii i tak dalej, to mamy reedycję modeli Death Core of Creek. To jest stricte fordżowy taki regiment gwardii, stylizowany na, na żołnierzy z pierwszej wojny światowej, wiecie, bitwa, IPR i, i, i tak dalej, i tak dalej. Eee, maski przeciwgazowe i mamy tak, zwykłych kolesi w postawach bojowych, zwykłych kolesi takich w spoczynku z, z karabinami na ramionach i tak dalej. Eee, mamy kawalerię. Na konikach w maskach przeciwgazowych, to też jest nawiązaniem do pierwszej wojny, jak, jak koniom zakładano takie maski przeciwgazowe. Yy, mamy kilka jednostek artyleryjskich. Ah, bożany... artyleryjskich. <grymna> I Sestors. Czekaj, czekaj, <grymna> czekaj. Artyleryjskich. Strzelających z daleka. Mamy armaty. Mamy armaty. Przypominamy, że ten pan uczy w szkole. Prosimy Dobrze, nie regulować podkazki. Dobrze, że polskiego. Eee, więc mamy to i dodatkowo oczywiście Forge Wars tam sugeruje, że jak chcecie sobie powiększyć armię, no to możecie dokupić taki czołg, sraki czołg i tak dalej. Zresztą The Death Core of Creek ma, ma upgrade paka dla dowódców czołgu, wiecie, koleś wystający z włazu i pokazujący ręką tam. I dlatego też... Yy, i nabędziecie nowy kodeks Gwardii i będziecie się dziwić, ale gdzie są zasady dla Krieg, no to nie ma ich, bo to jest po prostu forżowy regiment i jak chcecie pograć Kriegiem i mieć zasady dla Kriegu, to musicie po prostu zakupić sobie forżowe suplementy. To znaczy tak, indeks tak, forżowy. Tak, tak, samo, jeżeli, tak samo jeżeli chcecie na przykład pograć jakimś forżowym zakonem typu Red Scorpions czy tam Minotaur's to musicie sobie po prostu odpowiednie tam z Forza rzeczy albo zakupić, albo pościągać, bo w kodeksie Space Marinów tego po prostu nie będzie. I tyle, jeżeli chodzi o nowości z Forza. I jeszcze raz przypominam, to nie są stricte nowe modele, to jest po prostu jakby odświeżenie linii, która już jakiś czas temu była. Ale czy mamy jakieś wieści na przykład, że oni odświeżyli matrycę, czy coś w tym stylu, wiesz, formę? Mam, nie mam pojęcia, bo one zawsze były dostępne, tylko były, wiesz, no musiałeś pogrzebać, natomiast teraz jakby się przypominają tymi modelami. Wiesz, ja podejrzewam bardziej, że to nie ma nic wspólnego chyba, czy tak na, moje, na mój mózg, wydaje mi się, że tam nie ma nic wspólnego z odświeżaniem form, tylko po prostu wychodzi gwardia i wiedzą, że będzie hype, więc przypominają o tym, tak. nie? Dokładnie, dokładnie. Tak. No dobra, dalej mamy necromanda, necromunda jak ktoś tam może sobie wymawiać, ale powinno się mówić necromanda chyba, moim zdaniem. Co? O tak, <śmiech> I na tej stronie 27 mamy taki fajny teaser, w którym pokazane są dwie małe, trzyosobowe bandy i jeden bardzo fajny art. Banda Goliatów, którzy są wcześniej, w poprzedniej wersji necromandy wyglądali dosyć... no. Poprzednia wersja nekromandy to była w latach, ja pamiętam, zaczynałem 90, dziewięćdziesiąty któryś rok, dziewięćdziesiąty zupełnie w, zupełnie nastetyka Bardziej wyglądali na przykład Goliaci jak Kataszanie, a, a, a te trochę bardziej dopakowani Kataszanie i te modele były brzydkie po prostu. No, ja nigdy nie lubiłem ich malować, dlatego ja malowałem tych mniejszych, byli Orloki, Orloków, grę gangu Orloków. Bo w Starej Nekromuncie mieliśmy inny zaczynaj. Gang, nie, nie te amazonki. Tak. tylko Goliaci tak, i orloki, a teraz są. No, wygląda na to, możemy się sugerować tym, co tutaj widzimy, że będą Goliaci. To będzie starterze. Że to będzie w starterze Goliaci i kobitki z klanu Escher. I powiem tak. Myśleliśmy, że Shadow War to będzie taki pomost między 40 a Nekromandą, że będzie to jakaś nowa wersja Nekromandy. Okazuje się, że to jest po prostu Nekromanda Skirmish dla 40 dla siódmej edycji. Tutaj... Shadow War Armageddon był bardzo sprytnym i sympatycznym i grywalnym sposobem na sprzedanie więcej modeli do 40. Tak. myślę, że to też wiesz, takie nowe budynki, bo cała zauważcie, nowa fala budynku wyszła przy okazji Armagedonu, tak które Myślę. będą potrzebne przy nekromandzie. Myślę, <śmiech> Myślę, że Armageddon też był takim badaniem troszeczkę gruntu, czy, czy ludzie to hapsną i hapsnęli to, to Games Workshop mógł grać, dać wtedy zielone światło na dobra, to robimy nową nekromundę. Znaczy, wiesz, no, ja zawsze powtarzam, ja wiem, że oni mają plan trochę, dłu trochę bardziej długofalowy, ale może powiedzmy mieli wszystko... Gotowe projekty, gotowe no, pomysły, i po prostu puścili to czy, do produkcji. Czy plastik do form, tak? tak nie no, czy, czy robimy formy, Bo to formy stalowe są bardzo drogie, tak? Czy faktycznie jak zlecamy rzeźbienie form, które zajmuje kilka miesięcy pewnie, i e, wszystkich takich form i, i po prostu f, i f, p, p, pakujemy kasę, e, czy, czy nie? Okazało się, że Shadow War Armageddon był niesamowitym sukcesem, wszystkim się podobał. Przede wszystkim dlatego, że wystarczyło kupić jednego boksa podstawowej piechoty, albo wziąć po prostu takiego boksa skądkolwiek i po prostu sobie te modele pokonwertować. I zrobić sobie swoją armię, co co żeśmy na przykład poczynili niektórzy z nas. Natomiast Shadow. Kromuda to jest zupełnie inny. Nie chciałbym powiedzieć uniwersum, ale to jest inny obszar w ogóle. 40. To jest wszystko, dzieje się w Hiveworldach, w tych wszystkich światach kopcach, miastach kopcach gdzie walczą po prostu lokalne gangi, które, które między sobą no, walczą o dominację nad, nad terenem I to, i to wszystko. Jeśli, Ja powiem tak, ja na pewno nie będę się zbytnio entuzjastycznie ładował w sam system, natomiast zakupię sobie modele, bo te modele, w które widzę tutaj Escherów i Goliatów wyglądają mega solidnie i na pewno będę chciał sobie, jako wiesz, takie wyzwanie wziąć takie modele i po prostu pomalować je trochę lepiej niż zwyczajowo maluję. Co, co? No za tym ci, którzy grają... Sorry... Ci, którzy grają chaosem na przykład, to mogą sobie użyć tych modeli, żeby kultystów bardziej urozmaicić. Tak Tak samo można sobie próbować konwertować do gwardii jako na przykład oficerów. Jakichś, albo coś takiego. Wiesz co, jako kultystów to chyba nie, bo oni są zbyt potężni na kultystów. Ja bym bardziej... Pomysł z gwardią jest lepszy, bo taki boks trzech goliatów może sobie wziąć jako, jako ogrynów. A ty wiedzisz, że do, do ten kultyści chaosu to tylko wymoczki, żaden na siłkę nie chodzi, tak? No żaden. Widziałeś ich? No. Przy, przysta Nie, przystaw to... ich do goliatów, to przecież to są wymoczki straszne. To jest tak, jak ja bym się postawił przy takim naszym koledze Robercie. No. <laughs> Myślę, że y, fajnie by te kobitki wyglądały na przykład jako dark, eldarkie te wychy, witchki. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Że wiesz, głowę <coughs> zamienić czy coś takiego i, i by dało radę. Zobaczymy, jak wyjdą modele. Ja na razie jestem podjarany samymi modelami. System, drugą, że nie mnie interesuje, bo zainwestowaliśmy trochę czasu i, i, i, i konceptów w War Armageddon i na pewno jeszcze coś pogramy War'a, jak przyjdzie, przyjdzie jakaś chwila, od, od, GameStop uda nam odpocząć i odetchnąć. Ale na chwilę obecną po prostu pakuje w nas nowościami, więc mamy co robić. Dalej przechodzimy do, do właściwie, możemy przejść już sobie do Shade Spire gdzie to jest, gdzie to jest, do Shadespire, który omówi nam szybciutko swoje pierwsze wrażenia z obejrzanego battery portu tutaj, przeczytanego battery portu i obejrzanych rozgrywek na internecie, opowie nam szwagier i no cóż, wyda swój werdykt. Słuchajcie, Shadespire... Jest to nowy produkt Games Workshop'u, który pojawi się na półkach sklepowych z perspektywy dzisiejszej nagrywania tego podcastu jeszcze w tym tygodniu. Jest to gra skirmiszowa, gra typu Gateway, czyli taki pomost między planszówką a bitewniakiem. Tak na wstępie, jeżeli chcecie więcej informacji, bo ja wam bardzo to w skrócie omówię, to polecam przede wszystkim Battle Report w White Dwarfie najnowszym, poza tym wideo y, Battle Report na kanale Mini Wargaming na kanale Tabletop Minions jest unboxing tego zestawu startowego, y, a także jest unboxing drużyny orków na kanale Balls, Bell of Lost Souls i unboxing drużyny śmierci, Sepulchral Wardens bodajże, na kanale Beasts of War jeżeli chcecie mieć pełny obraz tego co w najbliższym czasie y, uderzy nam po kieszeniach. Y, w skrócie Gra polega na tym, że mamy w starterze trzech stormka Seternali i pięciu Kornistów Sigmarowych i to są walczące ze sobą drużyny. Gra trwa trzy tury, czyli jest dosyć szybka i w każdej turze mamy jakiś tam limit aktywacji i te aktywacje możemy wykorzystać do aktywowania swoich wojowników. Niektórych można, jeżeli odpowiednio zagramy, więcej niż raz. Jakie są cele? Mamy planszę, Podzielono na heksy. Złożono z dwóch prostokątów. Ułożenie to jest coś, co decydujemy na początku gry. I celem jest zbieranie obiektywów i punktów glorii za te obiektywy albo wybicie przeciwnika do nogi. Bo jeżeli to nam się uda, to z automatu wygrywamy. Eee, oprócz tego, że mamy swoje postaci i każda z tych postaci ma swoją kartę ze swoimi statystykami, ile się może ruszyć, ile razy atakuje, jakie ataki, ile damage robi, ile ma życia itd. Eee, mamy też na ręku talie kart, które dobieramy eee, odpowiednio i to są obiektywy, to są fortele, czyli ploys i to są upgrade'y, które można wykupić za zdobyte punkty glory a Glorię zdobywamy za obiektywy. i w czasie takiej rozgrywki na początku do kilku pierwszych gier używamy tej talii sugerowanej przez Games Workshop w pudełku, natomiast jak już ogarniemy zasady i już bardziej się orientujemy co robimy, to już można sobie dobierać własną talię tych kart forteli, Upgrade'ów i obiektywów. i niektóre z tych kart, które są pod parasolem tak zwane power cards, to jest, to jest nasza talia power cards. Niektóre z nich są przypisane do konkretnej frakcji, że na przykład tylko stronkaści mogą je mieć, natomiast niektóre są uniwersalne i można je do każdej armii dobrać i potem jeżeli je wyciągniemy i będziemy mieli na ręku, no to można wrócić losy gry czasami albo bardzo dobrze dopakować postać. Także mogą być bardzo przydatne i to dodaje kolejny aspekt budowania talii, tak, tak jak... I wszelkie porównania właśnie są jak najbardziej na miejscu, bo to jest odpowiedź Games Workshopu na to, że na początku 2017 roku X-Wing wyprzedził Warhammera 40 tysięcy w sprzedaży gier bitewnych. Skoczył na pierwsze miejsce, więc to jest nie Games, Workshop, Games Workshop musiał coś zaradzić na to. No i wymyślili Shade Spire. Jak na razie Shade Spire jest raczej uniwersalnie chwalone. Wszyscy, którzy mieli te e, wcześniejsze egzemplarze, żeby mogli zagrać, a także na Adepticonie bodajże były gry demo prowadzone. Już nie pamiętam, czy to był Adepticon, czy ten drugi duży GenCon. Gen Gen Jeden z dwóch, tak. Możliwe, że i tu, i tu było. Zna... Mi się Znając teraz Game, Games Workshop, pewnie i tu, i tu. Chyba tak. <grym> I tak jak mówię, ludzie sobie bardzo chwalą, ja jestem bardzo pozytywnej myśli, mam już zamówione to pudełko, na pewno jak tylko będzie w naszym FLGS-ie, to będę chciał jak najszybciej odebrać i zagrać z żoną, żona też już jest poinformowana o tym, że mniej będzie więcej... grać. Tak, mniej więcej już wie o co chodzi w tej grze, więc będziemy grali, a jest to, jest to... Całkiem prawdopodobne, chociażby dlatego, że żona w, jed, w czasie jednej rozgrywki nauczyła się grać w Warhammer 40 tysięcy relik, gdzie mi po trzech rozgrywkach jeszcze jakoś tam nie, nie za bardzo to szło, a ona w pierwszej rozgrywce no, no, na uproszczone zasady mnie ograła, a w drugiej na pełne zasady też mnie ograła, <śmiech> więc... Może po prostu jestem mega słaby. Albo ona ma mózg, który się Nie do no, tego nadaje. Ma, ma, Słuchajcie, jak się zna te kilkanaście języków, no to to o czymś świadczy. Dokładnie. No, już koniec chwalenia żony. Koniec <laughs> e, w każdym bądź razie, na pewno będziemy grali i z żoną, i z chłopakami z podcastu, i jeszcze prawdopodobnie FLGS może odwiedzę. Jak już pomaluję figurki, będzie można pomalowanymi zagrać. Dokupię też inne drużyny, raz, że kolekcjonersko, a dwa, że dla kart, tak? Bo tam też będą karty uniwersalne. To jest taki motyw jak przy Swingu, że można mm -hmm. kupić statek, którego w życiu nie wystawisz, bo jest po prostu mm -hmm. słaby i w kompetytywnym środowisku mm -hmm. nie ma co w ogóle wyjmować go z pudełka. Natomiast zawiera jakąś kartę, którą kartę weźmiesz sobie do swojego statku fajnego i tak, bo te jest karty, i... będzie część kart, będzie 31 uniwersalnych kart w każdym pudełku rozszerzenia, tak? E, czyli w tych Sepulcher Guard dostaniesz 31 kart, których możesz używać do swoich ludków, do każdych ludków i w, w Iron Skullsach też dostaniesz 31 takich kart. Czyli masz, e, nie wiem teraz, ile w podstawce jest tych kart, e, bo nie załapałem tej informacji, nigdzie nie widzę i tutaj. Mm, dokładnie nie pamiętam, ale więcej. No ale musi być, podejrzewam, że musi być coś około 60 kart, czy coś jest stylu, no bo są dwie frakcje, e, no ale załóżmy, że jest 30, no to masz już, będziesz miał już 90 ponad kart, które możesz wykorzystać do rozbudowania, kustomizowania, że tak powiem, pospolszczonemu spo spo swoich jednostek, swojej, swojej bandy. w ich szczególności jeśli to te modele faktycznie będzie się składało tak, że będzie się wciskało po prostu i się je. Tak, bo właśnie, żeby zacząć grać, potrzebujesz tylko i wyłącznie dosyć ostrych nożyczek w domu. Nożyczek, dosłownie. One są w kolorowanym plastiku te modele. Są kaści, nie są niebiesy, korniści są czerwoni, śmierć jest taka beżowo, kościana, ja, kościana i kościano. zielone orki. No, kościana. Znaczy, ja mogę ze swojej strony tylko powiedzieć jedno, że na pewno sobie oczywiście zakupię. Będziemy ich malować, tak? Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. I na pewno będę malował, czy znaczy na, na pewno zakupuję boks Iron Skalsów z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że bardzo mi się ten model podobają, jednak chciałby je wykorzystać sobie w Age of Sigmar gdzieś jako jakiś, powiedzmy, jakichś lutków. A będą dostawali War scroller, to już jest zapowiedziane, że te modele z Fighter dostaną War że będzie można ich używać w zwykłym Age of Sigmar. Co jest jeszcze lepszą w ogóle rzeczą, bo kupujesz figurki z dwóch systemów, nie? W ogóle ekstra. No. I na pewno na kanale zrobię, na którym streamie ja po prostu zrobię przerwę w gwardii i będziemy siedzieć ich składać. Abyście mogli zobaczyć, jak łatwo jest to zrobić po prostu, nie? No i na pewno będziemy grać, w którymś momencie na pewno spotkamy się i zagramy w... Tak, to będzie żywa gra, Games Workshop będzie supportował na bieżąco, już są zapowiedziane turnieje, że będzie wspierane granie kompetytywne. no wyraźnie chcą rzucić wyzwanie... Słuchaj, jeśli, no. zrobią, to, jeśli zrobią to dobrze, czyli... Yy, Okej, okay, teraz wychodzi Shadespire i wychodzą z Scroll do Age of Sima, kto wie, czy nie będzie w drugą stronę, że takie że modele... Że 40 coś takiego... Nie, mówi. nie, nie, nie, nie, nie chodzi mi o 40. Chodzi mi o to, że modele z Age of Sigmar, które są na jednym podstawku, małe takie kolesie, dostaną swoje karty do Shadespire. Wiesz to Musi tak być, Oczywiście. Bo to wtedy będzie faktycznie wyglądało jak, jak X-Wing, że masz tych postaci, charakterów dużo, tak? Czy gdzieś jest koszt w ogóle jakiegoś modelu? Czy, czy, czy po prostu bierzesz ileś, jakieś pudełko? Bo jeżeli gdzieś jest koszt, to pewnie będzie można no, to... Nie, masz swoją z tego co pamiętam, masz swoją domyślną drużynę po prostu, takiej i takiej. Aha, no to może nie być takiej opcji. To może nie być takiej opcji, że po prostu masz box i musisz grać z tymi czterema modelami, więc tutaj może być troszeczkę inaczej niż w x nie? Ale... Tak czy inaczej zapowiada się to całkiem ciekawie. No i cóż, oczekujcie materiału odnośnie Shadespire na, na kanale u mnie i, i na różnych postach na Łódzkie Manufaktorum od Szwagra i od winca na pewno. Dokładnie tak. No dobra, przechodzimy dalej. I dalej mamy y, Sons of Mortarion, czyli opis taki y, designer, co się nazywa tutaj w, w White Wolfie czyli po prostu notki od twórcy modeli i całego kodeksu. Nie mamy tutaj Maxima Pasturella, który, jak już wspomniałem, na, na streamie jego notkę o jego postaci zrobili po francusku. Nie wiadomo dlaczego, no może dlatego, że z Francuzem ty, no, wymyślili. On no, koleś jakiegoś... w Google w White Wolfie. Tak, koleś stwo... jest odpowiedzialny za całą serię, za całą... Y, cały ten range tych modeli i tutaj on opisuje no, skąd brał. Wiecie, no, jak się inspiracje. inspiracje i tak dalej. Skąd te pomysły na. Natomiast polecam, jeśli lubicie takie smaczki, lubicie. Skąd takie... pomysły i dlaczego na każdym modelu musiał wykorzystać wszystkie pomysły naraz. raz? Tak. No wiesz, no, to ma do ma tego prawo, robi naprawdę świetne modele. Dalej mamy 30 lat Golden Demona, jak się okazuje, Golden Demon, czyli ten konkurs malarski prowadzony przez Games Workshop, wcześniej Citadel chyba. E jest po prostu starożytny. Obchodzi... starożytny. Jest już starożytny, obchodzi 30-lecie. To już naprawdę niektórzy, niektórzy z Was pewnie jeszcze nie byli na świecie, kiedy to po raz pierwszy się pojawiało. I widać, jak porównamy sobie modele z 2000 roku i modele z 2016 czy 2011, widać różnice w skillach i tym, co można tutaj zobaczyć. No i oczywiście mamy klasik 2017, gdzie mamy model naszego kolegi Michała Pisarskiego, rodaka. czy naszego kolegi w sensie rodaka który po prostu zrobił rewelacyjną robotę, no i mamy troszeczkę pokazanych rewelacyjnych dioramek bardzo fajna jest ta z tyranidami atakującymi okop i samotny chyba Lamenter się Lamenter, nazywa tak. ten, ten chapter samotny Lamenter tam prowadzi gwardzistów w takim last standzie. bardzo mi się podoba taki szczegół, że radiooperator gdzieś tutaj leży martwy i ktoś po prostu zabrał mu sprzęt i tam próbuje wsparcie wezwać czy coś takiego. No Wygląda to bardzo epicko, taki last stand. Super, super super sprawa. No i dalej na zakończenie historii dwóch, jak się nazywa, warlordów. Czterech. Czterech, przepraszam. Dwóch więcej. Czterech warlordów. Mamy Battle Report, który grają we czterech naraz. Siły lojalistyczne się połączyły przeciwko Eldarom i Chaosowi. Tak, Chaosowi? tym chaos jest? Tak, tak, chaos. Um, także bardzo fajnie to wygląda. No i tutaj Galiman ginie. Tylko taki spoiler alert. Ale się zaraz podnosi, więc... <głos> bo jest pomalowany w niekanoniczne barwy. Tak, jest tak trochę... Czyli znaczy, rozumiem, co kolej chciał osiągnąć, bo ma z złotych i chciał Gulimana też złotego. Połączyć to Znaczy, no Galliman jest jakby... Technicznie rzecz biorąc, jest w tym momencie szefem całego Imperium, a nie tylko swojego chapteru, więc więc... Może... Ale się od niego nie odcina. E, nie odcina się, natomiast... Y, y, ta zbroja w tej jego Esy Floresy wygląda szczerze powiedziawszy bardziej jak zbroja Cestodes niż jak zbroja takich zwykłych Ultramarines, nawet primarisowych. Hmm. Ale Więc też, Uważam, ale że, też... że wygląda całkiem nieźle. Też... Inna sprawa jest taka, że wygląda trochę jak Dorn, który miał złoty e... Znaczy, też widziałem bardzo, bardzo, bardzo naprawdę fajne konwersje właśnie na podstawie tego modelu G Gullimana, hmm. bo tak sobie przypomniałem a propos tak, że jest pomalowane na złoto e, naprawdę kawał do roboty widziałem jak ktoś e, zrobił konwersję y, Imperatora mm -hmm. Tak, tak mm -hmm. to też wybił, nie maluje się wizerunku Imperatora <laughs> Dalej mamy Battle Report z Age of Sigmar bitwę na prawie 3000 punktów tak, na 3000 punktów między skavenami i e, szakami i krzakami. <golwiek> I krzakami, czyli Sylvanet. Fajnie pomalowane, a mi się bardzo podoba malowanie tych, tych skawenów na takie pomarańczowe... Skawenie tak puszczę białą, <golwiek> <golwiek> Tak jak już mówiłem... Tylko, na... że tutaj oddaję. Tak, puszczę, oddaję. Gałęzie są... Aktywiści! Tu. Sprężyste gałęzie mają. No i ogólnie bardzo fajnie przygotowany stół, bardzo dużo kwiatków, l... kwiatków, lasków znaczy się... Ja ogólnie, no, episko się to prezentuje i w końcu cieszy mnie to, że Games to jest tak naprawdę co, trzeci Battery Port, a jesteśmy dopiero na stronie 87, tak? Bo mamy pierwszy z Shadespire, drugi mamy tak. z Dale of for Wallroads War War i teraz to. Ja bardzo zawsze lubiłem Battery Porty. Um, Tutaj mamy też strzałki, czyli pokazują nam co gdzie idzie, bo sam się jest trudno połapać, szczególnie jak się niekoniecznie zna jednostki, ale można się zainspirować. No i dalej mamy coś, co ten Maxim Pastorel, który stworzył cały Devguard, stworzył też swoją armię Gretchen Revolution, są bardzo mocno skonwertowane orki. Ale ponieważ on też stworzył orki do pewnego stopnia, niektóre modele, na przykład Big Mac Gun to on stworzył, więc no chłopak gdzie co robi chyba. I te to modele... jest w ogóle to jest z flafu, jest taki jakiś grot, który stwierdził, że on to pierdzieli i nie będzie, tak. nie będzie słuchał się orków i, i taki front rewolucyjny stworzył, stylizowany na... Na komunistyczną Czerwone, rewolucję, to. tak, armię czerwoną i przeciwstawił <coughs> się swoim warbosom i Odeszł sam dla siebie stał się bossem Bo według flafu, nie wiem czy wszyscy się o nich, Gryciny są mądrzejsze od Orków, dużo mądrzejsze. Gryciny są właśnie tymi jednostkami, które kombinują, które załatwiają, które handlują. Są. Tak, nie, nie, tymi, którzy handlują a orki są po prostu brutalnymi po prostu wiecie. No, prostakami. prostakami, tak. Nie tylko gracziny dla nich walczą dlatego że dla nich różne rzeczy robią, bo po pierwsze ich nie zabijają, a po drugie dostarczają jedzenia i padliny i części na, na, na różne rzeczy. No i ogólnie no, bardzo fajnie się prezentuje. Dalej mamy Illuminations, których po prostu no, mamy oczywiście arty. arty poświęcone Age of Sigmar. Tutaj postaram się troszeczkę jakieś zdjęcia wrzucić, żebyście zobaczyli. Tutaj konkretnie nawet opisane, że po prostu są to artworki związane z Forces of Order. Forces of okay, dobrze. Mm -hmm. Dzięki wielkie. no tak, bo wszystkie, wszystkie dobre są. No mamy karadronów, e, sigmarytów w różnych odcieniach e, czerni, niebieskie, niebieskiego i złota. E, no i cóż, Blanchitsu, Jak zwykle pełne inspiracji, jeśli lubicie sobie konwertować modele i tworzyć sobie małe skirmiszowe bandy, na przykład do Shadow War Armageddon lub też. Nie, bo można podejrzewam zgrać na zasadach Shadow of Armageddon z tymi, takimi modelami lub też niedługo do nekromandy, bo to całe Blanchisu się wzięło... Nekromundy. przepraszam. <śmiech> Nekromunda właśnie wzięła się z Blanchiso. jak Nie jestem pewien, czy Blanchiso, John Blanch nie był zaangażowany w jakiś sposób w kreowanie zasad do nekromundy. Zasad nie jestem Niestety. pewne, ale na pewno tu chciałbym tak A, wspomnieć, że na przykład... Dyrektor kreatywny był, albo coś w tym stylu, nie? Znaczy nadal, nadal z nimi współpracuję, tak mi się wydaje, ponieważ na przykład z tego co czytałem przy całym tym, tym modelach, które wychodziły do Gathering Storm 1, mm. 2, 3, to na przykład model Belisariusa by Cola był mm. był po prostu... projekt właściwie tego, tego całego modelu był zrobiony przez Johna Blęcia, tak? Gdzie, albo na przykład ten model Iwre, się o, że narysowany, tak? Był tak, tak, tak, tak. Generalnie albo na przykład. Y... Te. Yvrain, bohaterka y... Inari, Dari. Dari. Hmm. tak. Ina, tej Zarów, to generalnie też inspirowana. Hmm. Dużo, dużo tam modeli jest inspirowanych właśnie. Jego artę. Tak, jego, jego twórczość. No bo trochę tak mówię, no dyrektor kreatywny jakiś. Który... E, słuchajcie, w bardzo podobnym klimacie przekopałem, jak hmm. rozmawiaje się White Dwarf i znalazłem z sierpnia 2013 <coughs> The Sons of the Cage, czyli Warband Guardu Maxim Pasturel. Maxim jest jednym z najnowszych nabytków Citadel Miniatures Design Team. I chciał się podzielić swoimi modelami z nami. I tutaj mamy Gwardię Śmierci, tak, właściwie Sans of Decay, czyli ich gdzie mają te paldrony nad hełmem, hełm tył naprzód mm -hmm. i dorobione oczka do tego i rurkę. Więc y, kolej w 2013 <coughs> został zatrudniony, mm -hmm. a w 2016 tym prawdopodobnie zapro zaprojektował całą nową dedyk. Ja faktycznie, tylko że taki widać, że taki e, prototyp numer jeden. nie? No, no, tak, tak, tak. tak. Jest, w którym jest taka większa gwardia chyba. Możliwe. To Zostawię na chwilę tutaj sobie. Ehm, Dalej mamy ulubioną frakcję szwagra, <laughs> czyli krasnoludy piraci powietrze. No, powietrzu. To nie trafiają do niej. Znaczy tak, słuchajcie, ta wata wygląda super jako chmury, tak? Z z z... I mamy te góry wysyłające nad chmury i te stateczki, ale no, no nie przemawia to do mnie w ogóle. Nie, to jest po prostu... Nie, że jest taki element, to jest e... jedna z armii, bo są takie armie, które na przykład no nie mam teraz kasy, nie mam teraz czasu, ale kiedyś to może bym zbierał, nie? A to jest akurat jedna z, ak z niewielu, gdzie mogę śmiało powiedzieć nie. Nigdy. Nigdy. Po prostu hashtag szwagier nienawidzi piratów. Tak, no, Dokładnie. Ale bardzo fajna... Farsza pa, pa, Shaving. Ale bardzo, ale bardzo fajna di dioramka, która stoi gdzieś w Warhammer World i po prostu prezentuje no Zbiera prosto... kursy. I no inspiruje, tak? A jest zbiera kursy. Ona prezentuje tutaj walkę między karadurami a jakimiś góulami, tak? Jakimiś umarlakami po prostu, tak? Mhm. Bardzo no. fajnie to wygląda. No i rzecz z Avi Metalu, która bardzo mi się podoba, bardzo fajne podejście i wyjście do ludzi, którzy lubią sobie konwertować i tworzyć własne chaptery, czyli Games Workshop znowu czy znowu w tym momencie na Primarisowych Space Marinach, to Prima, jest nowe Founding, tak? tak, Ultima Founding. Że możemy sobie tworzyć... Założyć... Za dużo chapterów primaris Dokładnie I, i wykorzystują to i po, mówią po prostu jak przez jakie kroki trzeba przejść, żeby opisać sobie że tak powiem, holistycznie swoją, no swój nowy chapter, żeby mieć ogarnąć każdy element. Tak? tak, i na przykład tutaj na tej stronie 117, na przykład jakiś Sons of Fini, To <śmiech> naprawdę fajnie zastosowane, dużo... Te świeczki, nie Tak, nie? te świeczki, te kości, naprawdę dużo dużo fajnych biców. Znowu Maxim Pasturel nie chcę nic mówić, nie? <śmiech> A! <śmiech> Znowu ten koleś od, tak przed chwilą wspomniałem, Devgardów i od Devgardów obecnych i od... Red Revolution, chyba go tam chłopaki lubią, po prostu. Jego numer to jest. <śmiech> <śmiech> w każdym razie bardzo fajnie mamy, musimy wspomnieć oczywiście, wymyślicie Chapter Name, czyli nazwę Chapteru, jaki ma symbol. Macie od tego generator w sieci. No tak, ale. Też jest... można. Bierzecie Mam... rzeczownik i dodajcie Off War. <śmiech> Hounds of, of War i nie, wszystko nie, nie, to, nie, to jest, of War. Nie nie, to, nie, nie, nie, to się nazywa tak generator... Spalony tekst... chleb jako To jest przypalony na Nie, nie, nie, to się, to się nazywa generator y, utworów Manowora. A! No, <laughs> wiesz, Brothers toster, of Steel of spalony, War of Dragons. Spalony tak. kawałek chleba z mieczem przybitnym. jest <laughs> <Toast laughs> of War. Stary, no wiadomo, że te bułki kroi się power swordem, tak? No? <laughs> U nas, u nas na Homewardzie tosty kroją się Power Sword'em. Dalej w Paint Splatter mamy y, y, tutorial, jak pomalować właśnie Tyfusa. Na bardzo prosty sposób, nie tak jak on wygląda tam wcześniej, ale też dosyć efektywny i efektowny zarazem. Dalej mamy inne, y, alternatywne malowanie devgardu, czy takie jaśniejsze, bardziej trzydziestkowe, chyba. Tak, więc, tak. tak? Y, białe z tymi z zielonymi elementami i jakimiś tam y, lekko złotymi. Tak. Y, no i mamy oczywiście jeszcze, skoro wychodzi gwardia, mamy gwardzistów <coughs> z różnych. Hmm, z regimentów różnych, z różnych planet. Regimentów, o, i różnych z różnych planet pokazane jak tutaj właśnie można ich sobie skonwertować niektóre można... są kitbashowane nie ten jest tak, kitbashowany tak, tak, tak. jakimś no właśnie no więc dlatego kup sobie pudełko jakieś tam frigil, coś tam za 120 zł żeby użyć z niego głów no tak lewą no... rękę tylko dalej co mamy dalej mamy temporal distort czyli w... no powrót do starego do starego old, White hammer. old hammer tak riders models no to oczywiście to już są zdjęcia to no musicie sobie popatrzeć bo tych modeli jest naprawdę sporo i wyglądają... Mamy y, polskie akcje Tak, z domu, właśnie mamy blad Bowl'owego Skyvena od Krzysztofa Pisarskiego. Pozdrawiamy. Tak jest. No i dalej mamy już końcówkę i bardzo fajnie wyglądającego... Um, Jezus Maria, jak się ten model nazywa. No. Nie wiem, ale śmiedzi rybą. A kto tu gra No właśnie, dlatego mówię, że... O, ten duch... on A kto umie czytać? Shame. Stormsearch! StormSearch. Shame. Kto umie czytać drugą linijkę? Drugą linikę? No patrzyłem się gdzieś dalej. StormSearch. <grybła> Stormsearch, bardzo fajnie pomalowany model, który powiem szczerze, że dał mi... Zainspirował mnie do pomalowania mojego... Ee... <grybła> Reptida? <grybła> Dawno kodeksu tał nie byłem w ręku. Słuchajcie, Karol ostatnio dużo czytał o imperialnej gwardii i stare logi się już nie mieściły, musiał wykasować. Te tak rogu. jest. <grystanie> Mam ograniczoną ilość pamięci, muszę coś kasować, jakie, żeby, żeby nowy przyjąć. I miała dzieci. Co? Dzieci. I miała dzieci. Dziewczynko numer jeden, dziewczynko numer dwa. Nie, on się mówi... do siebie. Słuchaj, bo to się robi: córuś, kochanie. A Ko ta to a lektura. Ty. No więc to by był moi drodzy Warf. i teraz po krótkiej przerwie przejdziemy sobie do omówienia kodeksu Astra Militarum, w czym pomoże nam dosyć mocno kolega Tejda. Także nie odchodźcie zbyt daleko, zapraszamy za chwilę. Moi drodzy, w tym dziale omówimy sobie troszeczkę, no troszeczkę nawet bardzo, omówimy sobie nowy kodeks Astra Militarum. Który... Astramiliu wow, You're in the guard, son! <laughs> Lub też Gwardii, dla, dla, dla tych, którzy, którzy lubią nadal starą nazwę. E, ponieważ kodeks wyszedł i to jest jeden z pierwszych, trzeci bo kodeks ósmej edycji. Trzeci czy czwarty? Mm, trzeci chyba. Nie, były Space Marines, Grey Knights, A, e, Chaos więc... Space Marines, e, Death Guard, mm. Adeptus Mechanicus i to, no to No to, to, to dobra, to Nie, szósty, szósty. Się to trochę przegapiłem. <głos> w każdym razie, no dobrze, nowy kodeks ósmej edycji. Jest trochę zmian, jest trochę zmian, o których pomówimy sobie po kolei. Przejdziemy właściwie przez wszystko. Opuścimy chyba sekcję fluffu, no bo to flaf to nie za bardzo się zmienił z tego, co patrzyłem sobie. Znaczy, ja bym chciał akurat trochę tutaj trącić ponieważ no, dobra, e e dbaj. porównując na przykład do poprzedniego kodeksu, czy edycyjnego czy, czy edycyjnego mhm. e jest dużo, dużo, moim zdaniem więcej trafu, jest więcej opisów, są ciekawsze te opisy. I e, generalnie, na przykład, e, tak jak tutaj, e, są opisy na przykład dla kadi czy, czy, czy dla katacza. Na stronie 19. Na, tak, to znaczy na przykład od 18 do 21 jest dla Kadian i Kataczan opisane na przykład też przykładowe heraldyki, tak jak jest to nie To jest zawsze znaczy, powinno, powinno, powinno, powinno wyglądać, tak? gdzie w poprzednich kodeksach tego nie było. Uh, jest dużo więcej informacji na temat y, poszczególnych y, regimenów. Pozwolisz, że się wetnę. To jest bardzo, y, co mi się w ósmej edycji podoba, to jest to, że oni zaczęli zwracać uwagę na to, że dana rasa, czy dana frakcja ma takie jakby podfrakcje, jak masz Legiony u, tak, tak. u, u Chaosiaków, czy jak masz Chaptery u Space Marinów. Podejrzewam, że jak wyjdzie kodeks orkowy, to będziesz miał te plemiona orków i to jest bardzo fajne. Nawet że... w kodeksie Adeptus Mechanicus jest ten już chodził. No, tak, o światy. Jest na podwodę, I to jest tak. bardzo fajne, że, że każdy, każdy taki co ważniejszy regiment, który gdzieś tam miał modele czy coś takiego, dostał też zasady, o których mhm. zresztą będziesz pewnie mówił. Puszcz. Tak, poza tym tak. Co, jedna rzecz mi się naprawdę spodobała, o tym była mowa też w kodeksie Space Marinesów, że kiedy Guliman zaczął swoją e, krucjatę, e, Indominus Crusade chyba to się nazywało, mm -hmm. tak? e, nadlecieli sobie nad, e, nad Kataczan, no i okazało się na miejscu, że tak, na Kataczanie była też inwazja chaosu, ale już dawno po sprawie, Kataczani zajęli się tym. No. <laughs> Więc generalnie tak. E, Znowu wyższość katasza nad kawią. No nad, nad Marisami. No stary, jak tam każdy jeden koleś jest Rambo. Tak. Każdy jeden. jeden. Co mi się też podoba w tym kodeksie, jeżeli chodzi powiedzmy o te sekcje flafowe że nie ma tych dziwnych takich przekoloryzowanych obrazków, takich pokazujących dane jednostki, są, są artworki są matworki malowane, rysowane i co mi się naprawdę też podoba, bardzo fajna stylistyka jest, no. Tak, poza tym są w końcu też pokazane szerzej różne pomniejsze regimenty, gdzie to nie jest po prostu, że kadianie inaczej pomalowani tylko naprawdę. Tak, sposób. jest zupełnie co innego. To I... mamy tutaj to Regiments of Distinction na stronie 26. Tak. Nie ja postaram się wrzucić niektóre grafiki, tak, żebyście mhm. wiedzieli o czym mówimy, tak postaram się to zrobić dobrze. Tak. Do Gdzie na przykład są też e, ci, r, różne różne właśnie na przykład czy są na przykład też e, e, pierwsi jedyni z Stani w duchy Gaunta, tak? Jest Te to? są Mordianie. Jest cała masa naprawdę różnych, różnych regimentów, gdzie na przykład są też Armageddon Ork Hunters, gdzie z tego co kojarzę kiedyś rzeczywiście o, o nich była mowa, ale przez długi czas później ten no, fluff o nich był, był jednak trochę pomijany. No tak? i to są rzeczy, o których możemy zapomnieć, że dostaniem kiedyś, kiedykolwiek modele, poza tym chyba TANIF są jakieś modele kolekcjonerskie, tak? Tak, tak, generalnie Ale poza tym, tak. po, ale poza tym to kwestia konwersji, ale powiem Ci szczerze, że miałem takiego. Co? Kid Bashingo. Kid bashing, mm -hmm. tak. Ale powiem Ci szczerze, że jak... jak Ponieważ glamorkami chciałbym sobie zrobić właśnie takie rzeczy, że właśnie tych tych, tych ork-hunters, chciałbym sobie zrobić może jak wyjdą modele do nekromandy, będą fajnie wyglądające kobitki i je przekonwertować, jeśli będą w plastiku i zrobić jakiś, wiesz, właśnie mały oddział, po prostu no, chociaż pięć. Albo na przykład też możesz sobie nawiązać do tego, że masz e, zarówno orków, jak i gwardii i guardii, na przykład możesz sobie e, zrobić tak, że rzeczywiście jakiś sierżant, który na przykład zamiast trzymać e, jakiegoś tam część sorda, las pistol, mm -hmm. będzie na przykład w ręku trzymał głowę orka. Czy na przykład na jakiś czołgu dowó dowódca czołgowy, który na przykład będzie miał na trofea z, z, z szaszek orków. Ja nie? wiem czy wiesz, że właśnie ci ork hunters walczyli z orkami, nie? Że przeciwko, tylko z orkami. E, tak, i generalnie tutaj Tutaj też w tym kodeksie jest o tym mowa, że mm, przy okazji sekcji o Armagedonie na 22 stronie jest o tym mowa rzeczywiście, że... Mm, demony chaos e, Tak, generalnie tak, że e, Sil Legion bije się razem, znaczy biją się razem z orkami i nagle no, demony Korna postanowiły odwiedzić, troszeczkę namieszać, postanowili odwiedzić i jest tutaj nawet o tym mowa, że... Mm, bo W pewnych momentach jest, jest sojusz. Poczekajmy, mamy większe zagrożenie, pozbędźmy się tego i wrócimy do naszej rozmowy później. Tak, tak na tej zasadzie. na tej zasadzie, nie? Bardzo mi się tak podoba, jak na przykład ci oficerowie mają jakieś bioniczne ramiona, Cię, czy tam widać, tak. że mają blizny. To nie jest takie, wiecie... Prosto z fabryki. Tak, to nie jest takie wszystko prosto z fabryki i nie jest takie przekoloryzowane jak na jakichś filmikach propagandowych. Oczywiście są bardzo te wszystkie arty heroiczne, że wiesz... Wszyscy oczywiście szarżują. Zawsze wszyscy szarżują. krzyczą Bagnet, wiesz, bagnet na broń te sprawy, wszyscy krzyczą. Na przykład trzeba ten palcem, w Antikorze, nie, to tak, fajnie tak, trzeba pokazywać palcem, że idziemy mm -hmm. tam padowie i tak dalej. Każdy dowódca oczywiście dowodzi <śmiech> swoją kompanią w, w trakcie walki, tak, przez wiesz yy... Pokazywanie. poza pokazywanie? Poza tym na przykład jak są później opisy poszczególnych, frafowe poszczególnych jednostek, tak? Mi się podoba to, że jest to naprawdę szerzej o tym powiedziane, porównując na przykład do poprzednich odsłon kodeksowych Bardi, tak? gdzie powiedzmy tutaj Mamy o, o, powiedzmy, nie wiem, tam komanderach na przykład, mamy naprawdę Co z całą, całą stronę, a gdzie na przykład w poprzednich odsłonach kodeksu był jeden dwa kapity tak? Gdzie na przykład też mogę, mogę, mogę Ci dla porównania pokazać, tak? Jak, jak to, powiedzmy, było wyglądało w opisie, w zeszłej edycji. Tak? Porównując na przykład do poprzedniego... Tak, no bo reszta była zasad, tak? No bo w poprzednich edycjach było tak, że na jednej stronie mieliśmy i zasady, i, I tą, opis, i tą stawkę fluffową, i tego nie było zbyt dużo, no niestety. Mhm. Um, jest też parę artów, które no, są dosyć stare, y, ale nie były często używane. Ehm, oczywiście, że mamy też odgrzewane kotlety w, forma, w formie tych wszystkich kadiam, które są, tak? Ale zawsze, no. no. Tak, no, salariary, tak? tak się wyraża. Podoba mi się tak, że przy Shadow sordach i Bank masz opisany każdy typ, co to dokładnie jest, a nie tylko te. Tutaj... Ehm, tak, ponieważ... Jest akapitur chociaż o nim. Tak, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chodzi o te super heavy tank, yy, czyli te wszystkie super czołgi, super ciężkie czołgi klasy Bainblade, yy, tak naprawdę jest to pierwszy kodeks w gdzie jest o nich szerzej w ogóle cokolwiek powiedziane, bo tak to wcześniej zasady mieli, al, miały te czołgi albo w apokalipsie, albo w eskalacji. Mhm. No, przejdźmy może troszeczkę do zasad, bo tutaj no, dla flawowych misiów. Yy... Na pewno jest dużo materiałów, dużo zdjęć, dużo y, materiałów referencyjnych, jak tworzyć swoje, y, swoje regimenty. Mhm. Ale przecież... od, razu, od razu zauważmy, że jeżeli y, macie chrapkę na dany y, regiment, np. przykład w Ostrojan, czy coś takiego, y, jesteście albo ograniczeni do ciężkiego baszowania, albo musicie wyciągnąć grubą gotówkę i gdzieś od jakiegoś kolekcjonera kupić stare metalowe modele. Bo nie wiem, giewus sprzedaje, są na GW. czy eee, są, znaczy... czy są ten, że że, no to czy... jest, że trzeba, nie nie nie, jak im zamówisz, nie, nie, ci to, to, to nie rozumie, nie nie nie, nie nie, to nie jest made to order, nie to nie, nie, są to nie jest made to order, model, generalnie, to generalnie model, no. wszyscy znają, tak. znaczy generalnie, jeżeli chodzi o regimenty, które mają zasady, tak, które mają tutaj mm -hmm. podział na sesję, zasady mają modele, ale nie ma wszystkiego w rzeczywiście w ofercie. Więc rzeczywiście tu jesteśmy ograniczeni na do mi, albo... Na no. mini targowisku milion osób chyba Wostrojan teraz próbowało kupić. Kupię Wostrojan, kupię, kupię ciężkie tam boltery do Wostrojan, kupię ten Heavy Weapons Team do Wostrojan itd. itd. A... A powiem Ci, dlaczego tak jest. Bo do tej pory z tego, co ja pamiętam, poprawnie do tej dam mm. że nie było różnicy jakich... Gwardzistów używasz. No tak. To po prostu byli gwardziści. Tak. Nie I tylko kwestia twojego, e, tw twojej flaficzności. Tak. <laughs> czy będziesz używał takich modeli i... E, to, będziesz... o czym mówiłem, w Chaosie też tak było, że czy grasz Nightlordami, czy grasz Iron Moriorami, miałeś te same zasady. Tylko mm -hmm. tak. E, I po prostu teraz jest możliwość, że masz faktycznie modele, znaczy masz zasady, które mm -hmm. powodują, że twoja armia jest wyjątkowa też, czy tak, że faktycznie odzwierciedla jakieś tam ich umiejętności, o czym mówię we flafie mm -hmm. i w zasadach, tak? Mm -hmm. Więc y, teraz moim zdaniem powinni ludzie zacząć robić tak, że ja rozumiem, że na przykład modele w czy, czy tych... tych ale czy... tutaj podpowiem jedną rzecz y, a propos też na przykład na stronie, ojej, tu nie ma akurat opisane, która jest dokładnie nie strona, nie? ale generalnie y, na stronie, gdzie są pokazane... te Tak, y, gdzie są pokazane te wszystkie modele, gdzie są pokazane baszowane te modele, mm -hmm. Jest na przykład model Mordian, który jest skonwertowany rzeczywiście z Kadian. Wiem, do, że, tak, ale wiem jeszcze... że na Warhammer Community pokazywali jak z Bitsów do Jean Steelersów i Bitsów kadyjskich tego Kemdoga. Doga. Tak, tak, do tak. są też tutaj, gdzie na przykład y -y -y. też mamy, mamy na przykład no. Ventrilian Noble y Guardsman I gdzie też no. Noble, tak, tam, tak. Tak, generalnie z starego Warhammer Imperium można Ogólnie co ja bym chciał zobaczyć teraz, jak już ludzie grają tym. I, bo wiem, że te zasady są takie, że tworzymy, czy bierzemy zasady regimentu Kataszan i wystawiamy sobie jeden regiment Kataszan, wystawiamy sobie jeden regiment Kadian, jeden regiment Wostrojan i możemy to mieć w jednej armii. Trzy regimenty, mm. jeśli na przykład rozpi jeśli turniej czy jakakolwiek, czy kolega pozwoli wystawić kilka regimentów. Ale chciałbym zobaczyć, żeby ludzie chociaż malowali te modele w kolory danej armii. Żeby to nie było tak, mm. że to są że to mamy zielonych Kadian, i oni robią mi dzisiaj, mi robią za Kataszan, albo robią mi za. Bo mają dobre zasady. Bo mają dobre mhm. zasady. Ja rozumiem. Jak tak, na... Kiedyś była epidemia na turniejach, że na przykład Ultramarinsów ludzie mieli, hmm. bo Ultramarinsów możesz u malarzy, hmm. painters painters zamówić, a wystawiali ich jako łezkę. No to jest. Właśnie... Eee, to jest właśnie ja pamiętam, że chyba Iron hand. Zresztą grałem na ostatnim, na ostatnim turnieju, na jakim grałem, grałem z takim kolegą, który miał Chyba pomalowanych Crimson Miał niebieski, bądź co mm -hmm. bądź, ale stwierdził, że oni są Iron Handsami, bo oni wtedy mieli filmop na Pickua. To jakieś lepsze, lepsze no, zasady no, mieli no. niż Ultramarinsi, więc. No tak, Zastanawiam no ale chciałbym, chciałbym zobaczyć, że ludzie faktycznie urozmaicą. Ja rozumiem, że modele Ostrojan i modele, nie wiem, e kriegu wszystkie. są drogie i są mało dostępne. Znaczy, znaczy tutaj akurat. Są ale chciałbym, żeby ludzie chociaż pomalowali te modele. Jeżeli to jest Krieg, to żeby to byli piaskowi kolory. Znaczy tutaj akurat muszę się strącić, bo wspomniałeś akurat o Devco Soft Creek i hmm. akurat są dwa regimenty, właśnie Elizianie i Devco hmm. Soft Krieg. Oni też mają swoje zasady, ale nie ma ich kodeksie. Oni są w Imperial Armory. No oni... Bo to są fordżowe, to tak. są tak, modele tak, tak. No Może zbyt No ale wiesz, chodzi mi o Mordian, chodzi mi o Wostrojan, tak. chodzi mi o tam coś. O... Ale dobrze, że Tadon Ty, o tym wspomniałeś, bo widziałem też zapytania na, na różnych naszych stronach facebookowych tych Warhammer Community Polska, dlaczego nie ma na przykład Kriegów w kodeksie. No bo to jest mm -hmm. To jest fordżowy, tak samo jak Red Scorpionsów nie znajdziecie w Space Marine'owym kodeksie, bo to jest chapter Fordżowy, stricte stricte mm -hmm. I tyle. No dobra, przejdźmy do y, y, rozkazów, tak? Mamy pierwsze tak, rozkazy. Gen, tak, mamy generalnie zaczynamy od... od y, nie umierzajcie! Nie umierzajcie. <laughs> rozkazy, to, rozkazy to jest taka, ta, taka faza psioniczna, troszeczkę w... w, um. w... W gwardii, nie? Powiedzieć, znaczy, możesz no, płynąć na daną jednostkę. Znaczy psieniczna? generalnie są tutaj też. Yy, psionicy. Są psienicy, tak, mają, tak. mają tutaj całe, całe swoje yy, szkoły. Bardziej jak stratagemy to działa chyba, nie? Stratagemy to też jeszcze co Tak, ale w sensie na podobnej zasadzie, także dajesz im coś i bostujesz na. Dobra, niech to ja nie opowiem. Ja no, generalnie... Chyba zna się najlepiej ze wszystkich. <laughs> generalnie, no co, no, rozkazy no. Jeżeli chodzi o mechanikę, to w tej chwili działają tak, że nie trzeba nic dawać, poza jedną jednostką, o której później wspomnę. I rozkazy działają teraz z automatu i jeżeli dobrze pamiętam, to... Chyba tylko konskrypci muszą rzucać 4+. I... Tak, właśnie miałem wstrzymają. wspomnieć o tym, jak, jak będę, będę dalej do nich przechodził. A, tak a, a tak reszta, wydajesz rozkaz, mówisz, który oddział taki rozkaz wchodzi. Tak, I, tak, sobie... tak, i generalnie... Yy... Jeżeli dobrze pamiętam, to na początku shooting phase'u deklarujesz rozkazy. Tak, bo część tych rozkazów wpływa na shooting. Na shooting. <laughs> mm -hmm. Więc dobrze, że... Tak, generalnie że... Mamy, mamy tutaj rozkazy, na pierwszej tutaj stronie, na 85 mamy rozkazy, które były um, które były w indeksie. tak, Take aim, first rank fire, second rank fire, bring it down, forward for the emperor, get back in the fight, move, move, move i fix, i fix bayonets. Mogę ci przerwać na chwilę, bo tak. właśnie Szwagier zauważył coś w kodeksie, na stronie 15. During the Castle Gare battles, the Cadian 24th Armored tak, Regiment tak. was commanded by Colonel Polski. Polski akcent, dosłownie. Dosłownie, dosłownie polski akcent w, w, w, w kodeksie Gwardii. Możemy powiedzieć, że chyba żadna inna nacja i naród nie ma swojego akcentu w tym kodeksie, bo... Znaczy, był... E... Był jakiś Inkwizytor, który... No tak, był... zapomniałem, w Wostroja... e, Ostrojanie nie są stylizowani. No, no i Sław No ale nie że to są Rosjanie, a to jest polski. Tylko też e, Dreadnought, Death Watch, Szłopczak. s z o b c Chyba, że Polacy tam w gwg tak, się widzieli, może mi się uda przemycić. <grym> no, Kontemptor stronie... Dreadnought, Wędrowoł no, no, Kowalski. Ale może tam. powiem... Bogdan. <grym... grym> Może powiemy troszeczkę o tych rozkazach, co one robią, co? Bo, yy... Tak. Znaczy, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony, ktoś nie jest zaznajomiony z, jak to wygląda w obecnej edycji, yy, to yy, mamy rozkaz na przykład Take Aim. Yy, jednostka yy, wtedy przerzuca jedynki. Yy, A w którym momencie te rozkazy się dają? Shooting Face. Na, na Jakbyś ja słuchał, słuchał, to byś, byś wiedział. Tak, ale Take Aim nie, przerzucamy Two Hit Rolls. Czyli jedynki, jedynki. Wszystkie jedynki na Two Hitach. Mhm. Yy. Do końca fazy, więc to jest spoko. Mamy Generalnie drugi... większość, większość rozkazów działa do końca fazy. I tu jest rzeczywiście wyjaśnione, bo w poprzednich edycjach zasad nie zawsze było to jasne, czy, e, czy na przykład dany rozkaz działa <coughs> tylko przez fazę, czy. Czy w mojej twojej turze, czy. Tak, czy tak. na przykład Overwatcha może tak, dokładnie. Zrobić, tak, tak. Się tak. No. Tutaj nie, to jest do końca fazy, shooting się kończy, jest twoja tura na przykład, a nie moja i ja już Nawet, mogę sz... przestać... Nawet fazy, tak? Czyli tak. na przykład konskąbacie już nie będzie działać, na przykład, tak? Dalej mamy first rank fire, second rank fire Czyli to jest dla, typowo dla piechoty, czyli wszystkie Lasgany i choćby y, Lasgany y, tak. strzelają dwa razy, tak? Yy, znaczy mm, zmieniają profil z Rapid Fire 1 no, okay. na Rapid Fire 2, co jest y, ulepszeniem Lasganów, wracając do poprzedniej edycji zasad, y, bo powoduje to, że na bliskim zasięgu możesz cztery razy strzelić. Dokładnie, no, z jednego modelu. Dwa razy więcej, przepraszam. To się będzie dwa razy więcej tak. Mamy bring it down, czyli przerzut To wound jedynek, mamy force for the emperor, mamy to, że jednostka może zrobić advance, jeżeli... nie, przepraszam, źle Może mówię. strzelać. Może strzelać, nawet jeżeli zrobiła advance w swoim movement phase. Mhm. Mamy get back in the fight, mamy... Mm, Które że... powoduje, że mogą zrobić fellback w swoim... Y... Że może strzelić, strzelić po... po tym, jak uciekł z kombatu. Tak jest. Czyli coś co Ultrasiu mają ze stanu. No, a to są zwykli wardzieści, więc nagle znaczy, po poszą... wiesz, musisz mieć musisz mieć od Jedno, jednolitą tak. armię, tak? Tak. Mhm. Mamy dalej move, move, move, czyli. E... Znaczy, porównując do Ultrasu, to akurat tutaj jest. Yy... Porównując z Ultrasu, z tego co pamiętam, Ultramarins mają to w bazie, owszem, ale mają z karą minus jeden do hita. A tutaj nie ma żadnych kar związanych z tym. No, mają, tak. No. Tutaj mamy jeszcze dalej Move, Move, Move, e, czyli zamiast e, strzelania w tej fazie, może oddział po prostu dalej pójść o jeszcze raz. E, I będzie musiał też zrobić advance tak. e, i nie będzie mógł deklarować charge, Ale jeżeli chcemy nagle szybko się przemieścić drugi mm -hmm. koniec map, e, mapy, planszy, to jak najbardziej jest to dobre. Szczególnie jeśli na przykład jesteśmy e, w, w pojazdach, które ma po 14 cali, no to na przykład Hellhoundy 14 cali chyba mają ruchu. A, Więc, nie pamiętam, pa zaraz zobaczymy. No i fix bayonets. Najbardziej krwawe chyba rozkazy. Tak. Najbardziej taki ikoni ikoniczny. Naprawić bagnety. Tak. Generalnie jednostka może w shooting phase zaatakować tak jakby to był i... Czy i nazwy tych rozkazów w ogóle są badasowe. Brakuje tylko czegoś w stylu kill it with fire. A <laughs> no tu, brakuje... tu cię zaskoczę. Ponieważ na następnej stronie mamy... Kill it with fire. Mamy... Mamy rozkazy y, typowo regimentowe i na przykład jest rozkaz typowy, tylko i wyłącznie dla katacza, nazywa się... Zabizanie złoży jaja. Bend them out. Oh. Bend them out, tak. Czyli generalnie powoduje to, że... Mm, Wszystkie flamery i heavy flamery możesz. Tak, e... przerzucają ilość ataków, ile, ile, ile możesz wykonać. d 6 tak tak? Tak? tak? tak, bo też to 26. 26 chyba heavy jest 2D6 chyba. Nie, nie, właśnie. Nie, ten Heavy Flamer też, też jest D6, to po prostu ma lepszą siłę i no, APOD. Tak, no bo teraz nie ma ten platek są. W starej, mhm. w starej edycji Heavy Flamer miał siłę 5 zamiast 4. Mhm. I, i, I dodatkowo, in addition, jest tutaj zapis w tym rozkazie, że. I broni ignorują cover. bo no normalnie flamer stracił no, stracił, stracił ignor cover, stracił cover no to myślać. powiedzmy tak, tutaj jest to po części Możesz y... się za kamyczkiem schować przed płomieniem. Tak jest. E, za ma... drzewem, przed ogniem. Mamy na przykład rozkaz <laughs> mamy na przykład rozkaz dla, dla, dla czołgów ponieważ są też rozróżnione rozkazy dla to to, i dla To czołgu. jest ta sławna zasada grinding advance? Czy to jest nie, nie, nie. No, nie. grinding czy jest advance jest, jest, czymś jest czymś innym. Czyli jest zasadą, czyli, czyli jest zasadą tak, dla limian rasa. Tak, po prostu, Dobra. tak. E, jest dla to jest ten rozkaz <coughs> pound to dust. Generalnie chodzi o to, że e, lehman ras, który ma losową ilość ataków, może przerzucić ilość tych ataków, no. tak? Czyli na przykład na y, battle tanku wyrosujesz z D6-1, no to przerzu, możesz to przerzucać, tak? No Yy... Następny jest bardzo fajny rozkaz, który załamuje wszystko, co ludzie wiedzą o czterdziestce i o tym systemie. Dla Valhalla mamy Fire on my command, czyli rozkaz, który, który zmusza oddział do strzelenia w oddział przeciwnika, nawet jeśli w jednym celu, czyli yy. związanym walką wręcz jest oddział przyjaciela. Tak. Tylko, że wszystkie jedynki, które wyrzucimy na tu hit, Drafają w naszych, więc tak upskazujcie. tak mieli kiedyś w tym Fataziaku, nie? Że to była jedyna, to frakcja, jedyna frakcja, gdzie mogłeś strzelać w jednostki, które były związane z kombatem, tylko że mogłeś właśnie ubić swoich. No, no. tutaj jest to nagiernik. też ma coś podobnego, że na jedynkach, ta, na jedynkach zabija swoich. No. A to jak się związane ze swoim komacie. No, to no, bardzo flafowe też, bo Walhalanie generalnie też opierają się na tym, że. Kupą, kupą do przodu, nie, nie zwracają uwagi na, na strockę. jest któryś ten generał w yy, gwardii. E, że tak i. W, był. w tak, y, Nie w Ostroju, to właśnie Walhalan. To był... Tak, tak. I generalnie później też o tym będę jak wspominał. Zabijamy, jak zabijemy tego Tytana? Fix bajonet. <głos> <głos> po... Wrócę do tego, co właśnie mówisz, ponieważ będę nawiązywał właśnie później do tego. Podobny rozkaz jest dla wostrojan, tak? Tylko, mm -hmm. że tutaj muszą być związani walką wręcz. Jeżeli są związani walką wręcz... Mogą to... strzelić do oddziału, do oddziału który której... jest cały od nich. Tak. Nawet jeśli są przeciw... Jeśli są dwa oddziały wostrojan mm -hmm. związane z jednym oddziałem przeciwnika, to mogą w walce wręcz do niego strzelić. Mm -hmm. I ze wszystkich swoich broni. Czyli heavy weapony, wszystkie plazmy, wszystko, wszystko tak. w może wypłacić temu gościowi. Tak. Eee, mam, no? Mamy następny rozkaz <coughs> Armagedonu, Mount Up. Generalnie była, była taka kiedyś formacja właśnie dla Space Marinesu w West Generalnie ten rozkaz jest podobny i polega na tym, że jednostka, która yy, yy, po strzeleniu, jeżeli znajduje się 3 cale od jakiegoś transportu, może do niego wsiąść. Mhm. Uh. Dalej mamy dla Talarn. Talarn? Talarn? Talarn. Talarn, talarn. Ta, talarn rozkaz Get Round Behindem, czyli po prostu takiego um, otoczenia to znaczy, przeciwnika. Ty, tylko że te ty... Fremeni, nie? Pustynni mhm. Tak. Mhm. Generalnie, znaczy, ktoś... y jeszcze się mogę wciąć, y niedawno skończyłem czytać, znaczy nie dawno, parę miesięcy temu przeczytałem bitwę o Talarn z 30, gdzie planeta Talarn była taką ładną, taką wiecie, paradoks. Planeta wyglądała jak nadmorski kurort gdzieś nad morzu tak. Śródziemnym, Tylko, że ironiori przyjechali i zaczęli, yy, no ukradli Mortarionowi chyba trochę bomb bo zaczęli wirusowym bombardowaniem mm -hmm. całą planetę zniszczyli więc ludzie się ukryli w bunkrach i książka jest zarąbista, bo głównie są walki czołgowe tylko, że wyobraźcie sobie, że zamiast na przykład szwadronu tygrysów macie szwadron kontemptorów, który idzie i po prostu te imperialne czołgi rozwala no, gołymi tymi łapskami mm -hmm. nie? Jednym z bohaterów jest właśnie Contemptor Iron nice. który jest tam dowódcą jakiegoś całego talonu Contemptorów. Bardzo fajnie książę. Zresztą się zastanawiam, bo na przykład jakby taki Contemptor dostał i nawet tego pancerz by wytrzymał taki strzał. Co? Z po prostu by się przewrócił. No. Mm. Chyba że nagle by nóżka do tyłu, nie? No, tak trochę. Mm. Znaczy, no wiesz, musisz to sobie wyobrazić <trym> tak, jak ty byś dostał mocny cios. Tak, no Majka, tak przewrócił. Na ten. No jak się dobrze zaprzesz, to może się nie przewrócisz. No wiesz, tak? ale jak idziesz i jest na, na horyzoncie jest 70 70 rasów, to na, nie na wszystkie się zaprę. <laughs> Dobra, w każdym razie... Generalnie ten, ten, ten rozkaz chcesz się nadmienić, że jest to też... Tylko czołgowy. To, tylko czołgowy, tylko tak? dla pojazdów może tak. Bo to... Znaczy nie tylko dla wszystkich, czołgowy. tylko dla rasów. Okay. Czyli mówisz, że bagnet na broń to nie jest rozkaz dla czołgów? <laughs> nie, niestety nie. nie ale w Warhammerze chyba można zamontować bagnet na dół Na pewno na Pintu ma ten bolter może. Stary, to mnie zawsze rozwalało. Mam chaosowego Raidosa, mam ten, mam ten bolter zamontowany Wiesz, na błazie i mam bagnet No jakby ktoś wbiegł to się zaskoczy. Jakby, jakby wskakiwał na maskę to... W górę, w dół może go potnę. Ej, na lewo prawo to chyba. Ale nie on pionowy jest. Chyba, że chcesz go liścia tym magnetem. W każdym razie rozkaz... Też jest dla, dla Militarium Tempestus. No, ale czekaj, jeszcze o, o, o nie A, tak. Okay. Że mogą poruszyć dodatkowe 6 cali tak jakby to był movement phase. Przed lub po strzelaniu. Tak. I to nie będzie się liczyło w ogóle do ich zasad w ogóle ruszania się czy strzelania z broni ciężkich. Mm -hmm. Lub też grinding advance. Tak, tak, tak, że będą mogli się dodatkowo jeszcze ruszyć się w swojej fazie ruchu, tam do połowy swojego ruchu, strzelić dwa razy i jeszcze się ruszyć i to nie będzie, wszystko tak. będzie okej, okay, nie? Mhm. Jeśli Jestem, dobrze rozumiem. Tak. Tak, mam pytanie. Yy, czy Tempestus, science oni są jakby osobnym regimentem, czy to jest coś, co możesz po prostu wziąć do każdego jako... Znaczy tak. Bo oni kiedyś byli osobną frakcją, nie? Znaczy, na, nadal, wystawi, nadal są osobną frakcją. I możesz ich wystawić jako po prostu armię tylko z nich złożoną, tak? Tak, tak, tak bo w ogóle... Mm -hmm. też mam ze sobą mieli kiedyś swój oddzielny kodeks tak, tak właśnie o tym mówię mm -hmm. czy oni są po prostu, że na przykład biorę sobie kadian a ich dobieram jako taki znaczy, bior, tak jakbym wziął w chaosie na przykład jest, nie, raptorów czy coś takiego znaczy jest później o tym mowa mm -hmm. ponieważ jest później jeszcze cała mowa o tym co, co działa ze sobą pod względem doktryn regimentowych, mm -hmm. a co nie co ze sobą się psuje lub nie mm -hmm. więc później y, odpowiem na to pytanie później, bo jest o tym właśnie mowa dobra Dwa rozkazy nam zostały jeszcze? Tak, mamy rozkaz dla Militarum Tempestus Dla tych, którzy może nie wiedzą o tym, też są to po prostu starzy z tą Mamy Elimination Protocol Sanctioned. Generalnie przerzucają wszystkie swoje nieudane Wound rollsy. Mhm. przeciwko pojazdom i monsterom. na nie, tak, w tej mhm. fazie. No i Mordianie. Form firing squad ze swoich broni, które mają zasadę rapid fire, mogą wyłapywać charakteru z, z, z oddziałów. Czyli Nawet jeśli nie są najbliższymi. Tak, jeżeli nie są, tak, jednostką. Jeżeli nie są najbliższą jednostką. To jest bardzo fajne, jeśli ktoś niepostrzeżnie się zbliży do oddziału mordian. Tak, bohater może nagle zejść tak i na tej stronie jest jeszcze, yy, grinding jeszcze advanced. jest grinding advance to jest zasada dla wszystkich Le Mans Rasów niezależnie od tego z jakiego regimentu bierzemy to jest ta zasada, która spowodowała, że nagle liman raz został, został towarem deficytowym na Allegro i na, tak. na różnych polskich militargowiskach i w ogóle w GW pewnie Tak, polega to na tym, że ze swojej głównej, <śmiech> głównej armaty e, jeżeli nie zabił swojego celu może drugi raz wystrzelić znaczy, inaczej, możesz iść dwa razy, jeśli tylko że drugi są musi iść na sam cel. Czyli Tak, tak. A to nie, jest, nie ma tam czegoś, że musi się ruszyć w połowę swojej wartości eee, Tak, Tak, jak? jest warunek, że musi się, nie, nie może się ruszyć więcej niż połowę, swoje, roz... połowę. Więcej niż połowę swojego mm -hmm. zasięgu. Zaokrąglając w górę, czyli równo połowę, może maksymalnie. Powiedzieć. Czyli jak ma tak. 10, to musi się ruszyć 5 i wtedy może walnąć dwa razy. Ale, ale może się. też stać w miejscu. Była no, też, pamiętam, tak. gdzieś tam czytałem o dyskusję na temat tego, czy jeżeli stoi w miejscu, to może. No to samo GW, no. też, samo GW też opisało to, że tak. Mhm. Jest to gdzieś jest to w komentarzach Facebookowych. Pewnie w faku wyjdzie. wyjdzie za, faku. Za pewnie gdzieś tam miesiąc, wyjdzie w faku. No. Ale generalnie może... e, jeż, można to od razu potwierdzić, tak, jeżeli stoi w miejscu, też się to liczy. Mhm. Bo może tutaj, bo czekaj, tutaj jest jakoś sprecyzowane, to chyba że on musi się ruszyć, nie? I jest less than half, e... no Tak, bo tu jest napisane, jeśli w swojej fazie ruchu ruszył się mniej niż połowę. Czyli tak, jakby. Zero jest mniej niż połowa. <laughs> tak, tak, ale chodzi mi o to, że no, ruszył się. Mniej niż połowę, bo są tacy ludzie, dobrze o tym wiesz, że będą tak. czytać te zasady, jest napisane, że ruszył się mniej niż połowę, czyli musiał no, się wiesz, ruszyć. Na, na, wiesz co, no, taktycznie ale... rzecz biorąc, nazwa zasady grinding advance sugerowałaby to, że powinien pojechać chociaż tego cala, tak, ale no... No tak, ale, się o to, no to zawsze, wiesz, jak zgarniesz go z takim typem, to po prostu pstrykniesz model delikatnie, ruszył się, mniej niż połowę, mniej niż połowę, ruszył tak. się, ruszył się. Hmm. A z drugiej strony jest ja taką osobą bym nie grał, która będzie się tak nie czepiać, nie? Przynajmniej na tak, ostatni raz. Ale generalnie, tak, mogę to potwierdzić, może stać w miejscu, była, w miejscu, była odpo, oficjalna odpowiedź GW na ten temat. No dobra, przejdźmy teraz sobie do jednostek, bo tutaj yy, troszeczkę tak. się... Też podziało z tymi jednostkami. Tak. Gen... E, może wiesz, żebyśmy nie przechodzili przez każdą jednostkę po kolei. Trochę, tak, ich jest, bo ich trochę jest. Może znaczy... takie najciekawsze rzeczy. Mm -hmm. Mamy Jarika, mamy.. co, Nie no, czego chcesz zacząć? Znaczy tak, przede wszystkim e, może część ludzi się zastanawiało nad tym, może nie. E, Kryt i Kel są. Są, normalnie w, w kodeksie, mają bo swoje zasady. Ten, ten sztandarowy zginął we flat. Tak, Kel, Kel zginął, dostał, dostał w Ciry od Abadona, a Kryt ym... zaginął. Znaczy zaginął, no, po prostu dołączył do kolekcji Trazyna. Tak, tak jest. E, ale mają tutaj swoje zasady, więc można ich śmiało używać. E, tak, a, general... okay. tak, generalnie e, też tylko jedną rzecz chciałem sprawdzić dla pewności. E... Sprawdzaj. E, mhm. Nie odebrali żadnych charakterów, Bardziej? Nie. Odebrać nie odebrali. Mhm. E, jest... ale, ale nie dodali też nikogo nowego. A, a tu cię zaskoczę. B będzie. E... Znaczy, Mówię o imiennych bohaterach. Nie, imiennych nie. I tu akurat, jeżeli miałbym wskazać jakieś minusy tego kodeksu, to właśnie to, że troszeczkę zmarnowany potencjał, można było wsadzić jakiegoś nowego, może ciekawego, fajnego, imiennego bohatera dla Gwardii. Dla tempestu. Ale wiesz, to jest tak, że yy, słuchałem sobie troszeczkę podcastów, gdzie ludzie analizowali już kodeksy. Ludzie, którzy mają większą wiedzę ode mnie, od Gwardii. <śmiech> większą wiedzę o od Gwardii, ode mnie. to się powiedzieć. Yy, Którzy stwierdzili, że tak naprawdę Gwardia ma dwóch czy trzech bohaterów, tylko, którzy są użyteczni, reszta są to... flafowe. Słuchaj, yy, tego yy, no żołnierza, yy, jak to się nazywa, kre, kre, krasken, Kraken, Straken, <śmiech> nikt go nie używa, nigdy się nim nie gra. Jedynie, jedyne postacie, którym grasz to jest Jarek i Creed i kto więcej, nikt. Znaczy wysoko, tutaj, a w, a w tutaj można, sobie... można debatować na temat tego, tak? Bo na przykład. No, jak no, jak masz, stół, scenie, mówimy mówimy, mówimy o scenie takiej turniejowej, gdzie to jest kompetytywny model. Tak, tak, tak? Tak, tak, Nie gra się innymi modelami, nawet, nawet Paska się. To znaczy, no paska się. O, jeszcze Paska, właśnie, Create, mm -hmm. Jarek i Pask. Mm -hmm. Są trzy modele, które się ewentualnie wystawia z, z naciskiem na Paska, tak naprawdę. Mm -hmm. Y -hmm. Znaczy, patrząc na przykład na strekena na przykład, to... Nie wiem, może będzie miał jakiś potencjał patrząc na to, jak na przykład teraz wyglądają zasady re Regimentu katacz. No tak, tak wtedy po połączenie tego wszystkiego naraz może mm. być fajne, tak? Tak samo na przykład <coughs> też w, w Space Marinesach, tak? Jeden z najgorszych zakonów w poprzednich odsłonach tego kodeksu, na przykład byli Black Templarzy. Teraz, no, się uważa, że są jedni z, jedni z lepszych, tak? Mm. Może nie najlepsi, ale no, na pewno poszli w górę. Dają robię. Tak. Mamy Krida, mamy zwykłego komandera mamy tank komandera Generalnie też, tak, mamy tutaj opisane wszystko, wszystko, nawet rozkazy tutaj są właśnie opisane, dla, które są dla wszystkich leman Rasu, dla dowódców, play. tak, wspólne jest Full Throttle, jest Gunner Kill Society Strike and Shroud. Powiem ci tak, patrząc na ten kodeks, jest to chyba pierwszy kodeks, który z ustnej edycji mam w ręku. Jest jedna rzecz, która mi się podoba, że mamy znowu te, kar że mamy te karty, na których mogę sobie je z nawet nielegalnego PDF-a po prostu wydrukować i zalaminować. I podczas gry po prostu patrzę sobie na jedną kartkę i mam większość rzeczy. Mm -hmm. tak? e, oczywiście, jeśli wiem, że gram Kadium, no to mam ten gdzieś rozkaz pod ręką mm -hmm. i mogę sobie go wyjąć na kartce, bo chyba w kartach on jest. Tak, tak, tak. Więc mam, tak w sensie. więc mam go i go widzę. Natomiast y, trochę mnie wkurza to i to chyba nigdy GW i nie wiem, czy jakikolwiek system przeskoczy to, że ostatnio gdzieś szukałem... Co, ile punktów kosztuje dana broń. Musiałem to szukać chyba na czterech stronach, czy na trzech stronach, czy ten pojazd, a w Chimerze, czy może wziąć tą broń? Musiałem sprawdzić tak, na karcie pojazdu, czy może wziąć tą broń? Teraz, czy, czy ona jest na pewno na liście broni dla mm -hmm. pojazdów? Teraz, gdzie idzie, musiałem spo no spojrzeć, ile ona kosztuje. I chyba cztery kartki musiałem przejrzeć, żeby w ogóle znaleźć cały komplet informacji. To jest trochę męczące, naprawdę. Ehm, tak. Albo można użyć Battle Scriber. A <laughs> czy znaczy, tu, się, tu się zgodzę z tobą, chociaż i tak jest m, chyba trochę mniej kartkowania niż na przykład w poprzedniej odsłonie yy, kodeksu. Gdzie ten format był taki, że yy, zasady były gdzie indziej, koszt mm. punktowy był gdzieś indziej i w ogóle wszystko już było gdzie indziej, tak? Mm. Yy, no dobra, ale mamy tam komandary, mamy paska. Mamy tu jest coś specjalnego pas pasku chcesz powiedzieć? Yy... Jest on w kodeksie. <laughs> jest on w kodeksie. <laughs> Kiedyś się przydawało, się szło do lekarza. Pasek. To znaczy, tak. Jest mała różnica w zapisie dla Night Commander Paska w stosunku no. do um, starego. do indeksu. A, indeksu e, ponieważ w faku rzeczywiście było powiedziane dla indeksu, dla Paska, że on nie może wydawać rozkazu dla siebie, on nie może samemu, samemu sobie wydawać rozkazy. Tutaj. O to dla, sugestia. Tutaj Tylko dla ten komand Zarówno dla tak <śmiech> jak dla Paska. Nie jest to jasno powiedziane, tak? Mhm. Więc tutaj też ewentualnie musi, musiałoby musiałby to doprecyzować tutaj. Okay. Kiedyś na Memach widziałem e... takich egipskich, że był, był hieroglif i jebać gwardię faraona, tylko Horus może nas osądzać. Mamy tutaj komisarza Jarika, mamy lorda komisarza, mamy tutaj właśnie tego Strakena no, gdzie no, przez Rakene, no, to przy statystykach można się nagle troszeczkę zdziwić, tak? Bo tu mamy człowieczka kataczana, a tutaj no, WS2+, ma 6 siły, ma 4 toughnessa, ma save'a 3+, 5 wundów. Pięć mundów ma. Ja dużo kurczaka z ryżem. I 3 plus safe. Generalnie we Flafie. No on, on jest na wpół terminatorem. Znaczy generalnie no we, we Flafie to wyglądało tak, że po prostu yy, rękę i część ramienia po prostu mu odgryz, yy, odg odgryzł jakiś zwierz lokalnej fauny i. Jamnik z ale no, na Kataszanie jest dużo różnych zwierząt dziwnych, tak? Ale jak porównasz sobie chociaż go do Jarika, który jest obok, tak? Mm -hmm. Oczywiście Jerika nie będziesz wrzucał do walki wręcz, on nie jest od tego. Mm -hmm. Ale patrzysz sobie no, nie do końca. no wiem, że Spaler Klo to tak, ale on dodaje elitarnych jednostek ewentualnie ale patrzysz sobie na Jarika i masz i Strakena, I masz Jarek siła 3, Straken siła 6. Wundów Jarek 4, Straken si Wundów 5 Ataki 3 na Jariku, 4 na Strakenie, leadership 9 i teraz Jaryk 4 plus safe, Straken 3 plus safe, Jarik 7 punktów, Straken 4 punkty. No więc to jest, znaczy na power no, level, e, przepraszam. Wychodzi na to, że Cole wzorował się na Strakenie, jak tworzył primarisu. <laughs> podobne statystyki? Trzeba sprawdzić, czy nie ma lepszych statów od kapitala na przykład. Z znaczy tutaj ewentualnie, jeżeli chodzi o porównanie z Traken Jarik, no to można by jeszcze się sugerować tym, że po pierwsze Jarik ma normalnie zasady um, tak jak wszyscy komisarze summary Execution, mm -hmm. um, więc generalnie bustuje tym od razu piechotę. Są jakby planie. są dwa rodzaje zazwyczaj bohaterów. Albo ktoś jest przekoksem do walki, ale nie bustuje ci armii, albo koniec jest średni, ale po prostu daje ci Mua, Mua, znaczy, albo gulliman na, na, na, Dobrze, i na, trzecia kategoria gulliman ale, ale, ale no on ma specjalne zasady, które ewidentnie powiem. do czego on jest stworzony przede wszystkim, jak walczy z Monsters to może przerzucać wszystkie to hit, e, tu hit, przepraszam tu wound, tak? Wszystkie swoje to e, dodatkowo ma poza 3 plus save'a ma jeszcze 5 plus invula i jak będzie miał oddział kataszar w 6 calach, lub oddziały w 6 calach, wszyscy mogą zrobić dodatkowy jeden atak. Czyli po prostu bierzesz go, rzucasz duży oddział kataszar, sypiesz go na jakiegoś, jakiegoś potwora. Tak jak było na początku ustawione powiedziane, że nawet na tych szóstkach mogą coś zrobić: przerzucanie woundu, to wound to Powinna być stawka flafowa taka, że bo może przerzucać wszystkie tu tak? bo tam pewnie wszystkie fejle tu ale gdybym na... mógł wszystkie tu przerzucać, że nie chcę go zabijać w tej turze, ponapierdalam go jeszcze jedno. <grym> znaczy, <grym> znaczy tak, tak jak na przykład tutaj była, bo, bo tak zastanawiałeś się, że czemu na przykład tak nierówne te koszty punktowe, tak? No Jarek jednak troszeczkę więcej, więcej synergii daje ogólnie wszystkim, tak? okay. Bo i też e, daje jest <grym> dyscyplin, tak? Czyli daje w 6 no tak. cali liderkę, podnosi liderkę wszystkim, wszystkim wszystkim. wszystkim astra militarum, tak. a nie tak. tylko kataszanom. Tak? tak? Poza tym na przykład ma tą swoją specjalną zasadę Heroes of Hades Five, tak? Czyli przerzuty dla wszystkich w 6 calach hitów jedynek, Albo tak? wszystkich, jeżeli atakują Morków. <grym> Warunki. Mamy Tempestor Prima, czyli po prostu dowódcę właśnie Tempestusów. Mamy Primaris Psychera. nie no to, to mniej się... z Primaris Librarianem. To się hmm. chyba tutaj nic nie zmieniło, nie? Infantry skład, konskrypcji, co się tutaj... Znaczy się... konskrypcji. Tu, to co GW zapowiadało tutaj hmm. w konskryptach jest, są duże zmiany. No dobrze. Po pierwsze mm, w, indek w, indeks w indeksie mogłeś ich wystawiać do 50 chłopów. To do 30 maks. A tutaj do 30 tylko i wyłącznie. I mają nową, nową dodatkową zasadę row recruits, że przyjmują rozkazy tylko... Mogą przyjąć rozkazy, ale muszą zdać test 4+. Plus. No to co mówiłem, mm -hmm. tak. Nie? <śmiech> A wiesz, dlaczego tak zrobili? Bo wszystkie turnieje e, Tak, bo po prostu na jak wystawiało się ile tam... 200? 150 i... Albo no, 200 nawet, tak? No I I, i zrób, zrób, zrób 150 sej'ów na swoich Terminatorach, żeby nie wyrzucić żadnej jedynki. No. Znaczy, ja nie, ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe. Raczej tu chodzi o to, że Games Workshop jakby zaczyna widzieć takie rzeczy i reagować na to. No, żywa gra. Tak, Bardzo bo dobrze. to. Że, bo tak jak mówię, nie mówię czy to jest dobre czy złe, tak? Czy taka rozpiska jest fajna czy nie. ogóle nie o to mi chodzi. Tak? Zatrzymali ten spam tych. Yy... Storm Raven. Storm Raven. Że mój tak latacze. Kilka latacze nie mogą trzymać obiektywu, zrobili, tak? chyba? Mm -hmm. Nie, to jest czy no, więcej, to, nie, więcej, inaczej. Więcej, więcej, więcej jakieś tam procent armii Je... nie może być lataczami. Nie, coś tam, nie, nie. nie. Tak? Jeżeli nie masz pod koniec swojej tury, nie masz żadnych jednostek na ziemi, Przegrywa... przegrywasz. O to chodzi o tak. Więc to, że masz latać i to nie tylko Storm Livena, ale wszystkie latacze. Jeśli znaczy, masz chociaż jednego grycina schowanego w budynku, który trzyma rękę na suchej czy nogę na suchej ziemi, przegrywasz gasolynę. No. Y bardzo mi to rozbawiło, bo to nie, ta rozpiska to nie było jakieś gięcie na zasadzie wezmę tą jednostkę, to nas bufuje tą jednostkę i ta zasada wtedy zdziała jakoś tak tylko... Tylko wezmę tą jednostkę tyle to razy, jest, ile zapcham punkty, no. To jest dobra jednostka, wezmę i w chuj, <grym> wiesz, po prostu zero jakiegoś takiego. to nie był to jakiś misterny, spam, spam. tak, nie, nie jakiś misterny list building, tak, że... Tu muszę zmieszać tą frakcję z tą frakcją, to wtedy ten gościu podbije tego gościa. Nie, po prostu biorę, Dobra biorę od groba, wezmę ich 10. 10 tak? hmm. Ile mogę wziąć na 2000 punktów? Tyle, dobrze. Gamesworkshop.com <laughs> i... Dodaj do koszyka. <laughs> <laughs> I bye bye. Master of Ordnance. Tak, mamy też jako też trup z kolei do wyboru mamy militarny TPS-Science, czyli zwykły po prostu z y, Sionów, tak? Z tak? Tak, tak. W stosunku na przykład do poprzednich <grym> ich zasad, no są lepsi, też wiem, że, że ludzie zaczynają się na tym wystawiać, bo chociażby z samego faktu, że kiedyś mieli zapis taki, że wszystko jedno, czy brałeś pięciu czy dziesięciu, mieli tylko dwie broni specjalne, a teraz jest zapis taki, że taka, że pięć modeli możesz wziąć dwie broni specjalne, czyli na przykład na dziesięciu możesz wziąć cztery, wow. plus sierżant, 4. Plus sierżant tak? czyli pięć Jakiś las pistol czy plazma pistol, tak? Plazma pistol nawet, tak, bo w br ogóle broń plazmowa, no to no teraz... No teraz jest dużo, dużo lepsza. Tak jak pamiętał kiedyś, Vincent, wspominałeś, tak, że yy, każdy... teraz plazma pisto pistole są fajne i zgłosi się do każdego, komu oddawałeś za darmo plazma pistol, no to oddaj, tak, bo teraz potrzebuję. <śmiech> <śmiech> każdy wie, ka każdy wiesz, ja mam praktycznie na moich modelach herezyjnych Każdego jednego bohatera, który miał Plasma Pistol, to ma ten Plasma Pistol i wstawiony zwykły Bolt Pistol, tak? Mhm. A teraz wiesz, wygrzebujesz z tego z gdzie moje plasma pistolet, tak? Tak. E, dalej, mamy, zaczynają się nam Elity, mamy Master of Ordinance. Generalnie Master of Ordinance był Astropata, i był ten. Mhm. E, Officer of the Fleet to była kiedyś. E, up, upgrade, Upgrade do komand do składu. Teraz są indywidualnymi. Jak się nazwali. Y to się nazywało jakoś, że oni są. E, e, e, e, Regimental advisors. Regimental uh -huh. advisors, dokładnie. Ale to samo zrobili, co Szwagier <coughs> mówił, że ten y, Honor Guard, czy coś takiego, jakiś tam command skład, rozbili po prostu na pojedyncze tak tak tak, no tak, tak. tak, tak, tak. No właśnie tworzą oddziały, tak? Tak, tak. Mariso no to właśnie apothecary, weterani, sztandar agent, no i, i ten, champion. Tak? No bo tutaj dalej mamy Officer of the Fleet, to jest, był, był drugą część, drugim elementem tego chyba zespołu, nie? Tak, tak. Teraz są teraz te... te noski, Jaki, był trzeci? Były... Jaki był trzeci? Astropata. Astropata, ok. E, zostali rozbici, bo kiedyś byli upgrade, w ogóle jest, tak. Command skład miał kiedyś naprawdę bardzo dużo... Dużą listę upgrade'ów. Też mogę Ci pokazać to, zobacz sobie, no. tutaj Kompany Command Squad. Miał prawie, prawie całą stronę zadeklarowaną dla siebie, jeżeli chodzi o to, co mogą brać. No tak, jest trochę dobry. Mamy dalej Command Squad, mamy właśnie tego naszego Color Sergeant Kel, mamy Special Weapon Squad i teraz na przykład dla kogoś, kto się akurat może nie orientuje, w jak to teraz wygląda w nowej edycji, nie ma już plutonów. Na Pluton kiedy się składał komand y, skład plutonowy, składało się od 2 do 5 infantry składów. I właśnie też można było w ramach tego slotu brać y, special weapon i heavy weapon teamy. Teraz jest to wszystko rozbite. Infantry skład i konskrypci są y, trupcami. Komand skład jest y, elitą. Są jakieś pojazdy, które są trupcami, W sensie, że jakbyś chciał zmechanizowaną wystawiać? Um, lubią. Znaczy to, to się bierze trup, teraz w i też później wspomnę o jednej, jednej rzeczy, ponieważ też jest specjalny zapis o czymś takim. Mamy special weapon składy, mamy weteranów, weterani moim zdaniem zostali dosyć mocno poszkodowani być może trzeba innym, inaczej nimi grać, albo po prostu nie wiem. No. Odnośnie plutonów, nie? Mhm. I ja ci powiem szczerze, że jak zacząłem, pierwszy, nie ten kodeks poprzedni, tylko jeszcze wcześniejszy, który otworzyłem, że wiesz, żeby zrobić podstawowy troop choice na, na, na piechocie, na zwykłych piechorach, 110 modeli muszę wrócić. Chyba znaczy, że, jest, chyba, znaczy, że konskrypty plus, to więcej. Plus jeszcze Command Scott. Znaczy nie musiałeś, ponieważ tam y, zawsze był. Y, minimum był jeden Było tak? minimum, tak? Na przykład minimum dla, zawsze dla y, plutonu był y, Plutonowy komand skład i Boli, dwa Infancy Squad i to było minimum. Reszta to były opcjonalne. Mm -hmm. okay. No dobra, co mamy dalej? Mamy no wie, weteran. Dlaczego są weterani? Znaczy wytrani, tak, y, generalnie weterani kiedyś mieli y, doktryny do wykupienia, gdzie mogli podwyższyć sobie save'a, mogli mm. kupić kamokrołki. Y, mieli naprawdę dużo... Y, o, dużo, dużo opcji, dużo upgrade'ów, generalnie jeżeli też się grało Gwardią zmechanizowaną, to głównie właśnie na, na, na trupsy coś się właśnie stawiało weteranów, ponieważ weterani byli w ogóle trupsami, mhm. w Chimerach się ich wystawiało no to teraz no, nie mają tych upgrade'ów, tak Ci, nie, mają, nie mogą sobie podwyższyć save'a, mają tego save'a 5+, jak wszyscy, i są no, drożsi. No są, bo od, od zwykłych gwardzistów są. Znaczy od, wiadomo, no dwa mają, mają lepszego mają PS-a, lepszego tak? Ale, ym, ale chyba w ogóle w ramach yy, indeks w porównaniu do, do, do dwa indeksu. Dwa Power Lewele więcej kosztują, yy, a poza tym różnią się tak jak mówisz tylko PS-em. Znaczy jeszcze jedną rzeczą się różnią, tylko jeszcze chcę jedną rzecz sprawdzić. Wiesz uh -huh. yy, w stosunku do indeksu potanieli, więc może. Aha, okay. może bo w indeksie kosztują 6 Power to i 5, <coughs> tak? Generalnie mają co jaką rekom, re, re, rekompensatę tego hmm. To mają naprawdę mogą rzucić od groma broni ponieważ mogą mieć trzy broni specjalne I mogą siedzą. dodatkowo jeszcze heavy flamer wziąć i broń ciężką. I sierżant I też może brać y... Czyli 3, 5, 6 na 10 może mieć specjalne broniaki. Tak, znaczy jakieś fikuśne, może. Tak, tak uogólniając specjalne i heavy. Więc generalnie no... no... To nieźle, to nieźle. No możesz zrobić jeden oddział, który po prostu gdzieś wykorzystasz do zadań specjalnych po prostu. Tak, no? tak. Nawciskasz różnych melt, różnych antypojazdowych. Mhm. W drugim oddziale wrzucisz heavy boltery i heavy flamery i flamery mhm. i masz przeciwpiechotną, piechotną, nie? Znaczy akurat, jeżeli mhm. brać ich same flamery, no to no. moje zdanie troszeczkę przerozporne e, nie wiem, nie wiem. na tresie, bo mają BSA-3, którego pomijają, no to powiedzmy, że... Ale, ale rozumiem, o co Ci chodzi, tak? Dalej, mamy sierżanta Harkera. Harker kiedyś był upgrade'em do weteranów, mm -hmm. teraz, jest osobny teraz jest osobnym modelem. Mamy dalej też Militarium tps Command Squad. I mm -hmm. teraz tak, mamy Ministerium Priesta. Który? E... No tak, tak, tak, tak, ale który coś robi ciekawego teraz? E... Znaczy tak, on y... podobnie, tak jak Straken, dodaje dodatkowy atak. Y... Mm -hmm. No w... faktycznie, ale wszystkim, wszystkim Adeptus Ministerium Infantry, Astro Militarum Infantry, czyli bardzo ogólny. tak? Dla... Tak. Du ma ma też Zelota, tak jak mm. kiedyś miał, tylko że Zelot teraz działa tak, że on tylko sobie daje ten bonus. Nie, nie wszystkim. No to tak, działa. bo się nie może podłączyć. To trochę głupie, że nazwali to w, dla, dla tego Unitu możesz dać Zelot, nie? Mm -hmm. e, no i, ale m, ma to sens przy następnej jednostce, ponieważ o dziwo, tego się nie spodziewałem mhm. Gwardia dostała nową jednostkę którą wszyscy raczej znamy z albo właśnie z Sisterek, albo z Inkwizycji mhm. Crusaders o, proszę ehm, to co? są trupsy, nie? nie, tu jest, tutaj to tu jest elita, elita. ale, eee, ale Crusaders to są ci kolesie z tymi starczymi mieczami tak, no, tak, tak, generalnie a a to, by, to są oh. modele akolitów Four e, którzy... man's space marines <laughs> tak, tak i generalnie są tutaj w kodeksie, co są jeszcze dodatkowo metalowe modele, nie, mhm. nie, nie fankestowe okay. Co ciekawe też, no mają tego zelota też, i mają przerzuty nieudanych to hit, jeżeli szarżowali, byli, albo byli szarżowani, mhm. albo jeżeli robili Heroic Intervention co, no, w przypadku Ministerium Priesta, no, nie, nie, nie było to jakby, nie, no, nie jest to jakoś su, su, super opłacalne, no bo on teraz, szczerze mówiąc, no, to nie, nie, nie, nie bije się jakoś super mocno. No 3 plus ws no, to wiesz, to nie jest źle. Ministerium Priest, mówię. No, Minister... Ale na przykład w przypadku Crusadera, już Zelot jest moim zdaniem fajniejszy. Poza tym mają zasadę, która jest w indeksie dla Sisterek. Act of Faith. Gdzie też całkiem Przez, daje, okay. daje mocny mocnego boosta, mocny mocny potencjał na to, żeby fajnie ich wykorzystać, tak? fajna, fajna. E, mamy Tech Prisen jedna ciekawa rzecz w stosunku do tego, jak to wygląda w Indeksie, jego zapis. Mhm. Adept ma, może naprawiać jednostki z, z kluczowym Klucz e, Forgeward, czyli Adeptus Mechanicus, mhm. Astra Militarum, ale też na przykład Questor Mechanicus, tak? czyli Imperia też może naprawiać. Okay. Jeżeli na przykład rzucimy go sobie do rozpiski... E, A tutaj jest to Questor Mechanicus. Tak, to mhm. też <coughs> będzie mógł naprawiać go, tak? No czyli kolejna synergia, tak? czyli mhm. Mamy serwitorów, mamy zwykłego komisarza, mamy oficer, oficera floty, mhm. mamy Wild way Psykerów. No, i fajnie. Cieszę się, że w poprzednich edycjach oni, oni mieli pięciu modeli minimalnie? Tak, tutaj poprawili to, ponieważ właśnie w tym w edycyjnym kodeksie Mieli pięć e... modeli, właśnie się strasznie się tak. ukożyłem, że kupiłem sobie pudełko trzech, 3, pomalowałem przemić 3, tak, kurde, muszę kupić jeszcze kolejne 2 tak. pudełko, żeby mieć. Bo od pięciu do dziesięciu ich i to hmm. strasznie, no jak. No, no nierówno, ponieważ sprzedają sprzedają w blisterku po trzech, no, tak? Co teraz tutaj trochę to poprawili po prostu zamiast ustosunkowali się do tego i zmienili po prostu zapis, że jest od trzech do dziewięciu. Co mnie bardzo cieszy, bo mam trzech, więc my to mieli trzech 3 skaczyć wystawić. Co mamy dalej? Mamy dalej Astropatę, który kosztuje jeden powerpoint. Tak, pięć minut. Sprawdziłem sobie jeszcze takie, żeby Tak, się, że i, mamy, I mamy nową, nową jednostkę, <coughs> ponieważ mamy też ogryny i bulgryny, ale mamy też ogryn bodyguard, mhm. gdzie jest to potencjał na naprawdę ciekawe kombinacje. No i już widzę jedną fajną specjalną umiejętność lawina mięśni. Tak. Dodają sobie plus jeden do, do, do charakterystyki ataku w fazie walki, w której wykonali skuteczną szarżę i tylko raz może być wykorzystana naturę, czyli tak jakby hmm. no 5 plus save'a, 4 plus invula spoko, nie? Znaczy też mają yy... jeśli kupią bulgrin plate, mają 4 plus save. A. Tak, tak, i na przykład Cztera mają bazie, bazie, bazie na przykład 5+, tak, save'a, wykupią bulgin plate, mają 4+, wykupią slap shield, dodają plus 2 do save'a, czyli praktycznie to czyni, teoretycznie 2+, plus. Plus, tak. Ja pierdził. <grych> Nieźle. I może łapać yy, zasada bodyguard, A, bo slap tak? shield to jest ta ich tarcza taką, którą muszą, tak? Tak, tak. Mają też tą specjalną zasady Bodyguard, mm. która po prostu pozwala łapać wundy za. I to za na 3. Plus, na 3 plus. Tak. No super, fantastycznie. No i ogryny, bo ogryny to jest normalna jednostka, która tutaj się nie. Tak, nie tylko że no, w stosunku do poprzedniej edycji zasad naprawdę dostali sporego kopa w górę. Nie bardzo dobrze, bo są ogryny, powinny. Tak. Mamy norka. Jedyny, jedyny ogryń, który potrafi się podpisać. Tak. <laughs> Nork. x em Tak. Yy... Ratlingi, no tutaj to tak. będzie fajne. Nie mogę się doczekać aż pomaluję. No i Hellhound. Hellhound bardzo fajna jednostka. To jest Himala z tak ognia, dobrze pamiętam? Tak, tak. tak. Yy... Co ciekawe też... Yy... Ma tutaj w specjalnej zasadzie, jak większość pojazdów mm. ma, że wybuchają na na powiedzmy na jakieś tam 6 plus mm -hmm, czy coś, mm -hmm. jest specjalny tutaj zapis, że dodaj plus 2 do wyniku tego rzutu, jeżeli to jest Hellhound bezpośrednio. Tak, tak? No bo wybucha mocno. Bo jeżeli to jest Devil Dock i Bane Wolf, to jest ten samo, samo tak. czasy. To, to jest normalnie na 6+, a ten wybucha na 4+. Dobrze, no, 4? 4 tak. tak, na 4+. Plus. No, 4 plus. Jeżeli mamy czołg, który włożył wiemy, sobie co... 4, 4 zbiorniki i takie duże paliwa w wielkości człowieka, no to... Czyli wiemy, co robimy z hellhoundami? Jedziemy do przodu i żeby wybuchli u nich, a nie u nas. Tak. Mamy no. Scout Sentinels i Amos Sentinels. No to to jest standard. Tutaj się chyba się zmieniło. Poza tym, że Teraz są tyle mogą być wykorzystywane ze swoim scout mowem, że możemy robić... Ten... tylko scout sentynele. Tak, że możemy ten bombelek robić, żeby prze powstrzymać przeciwnika od dipstrykowania się w, naszym, w, naszym, mhm. w naszej strefie rozstawienia. No dobra, słyszymy w tle domofon, nadchodzi pizza, robimy małą przerwę. Następnie mamy heavy weapons squady i bazyliski. I wiercenie w ścianie, no nie wierzę po prostu. A, Gorz, czekasz, zaczniemy nagrywać. To tak, kurde, czemu te głupoty pierdolą? Czekaj, czekaj, no, chyba, chyba powiedział, że nagrywają. Dobra, jeszcze raz. Następnie mamy heavy weapon składy, czyli oddziały broni ciężkiej i bazylijskiej. Tej danie. Jak nieśmiało! <laughs> <laughs> Jakbyście nie słyszeli, by tego mikrofon nie łapał. Mamy sąsiada, który wierci w ścianach i to jest już take two tak zwane <laughs> rozpoczęcia kolejnej części. Tak, tak. Dawaj, tej danie. Heavy weapon squad i Tak, generalnie jeżeli chodzi o weapon, heavy weapon składy, no to w stosunku do powiedzmy wcześniejszych e, odsłon kodeksów za wiele się nie zmieniły. Po prostu mhm. mamy e, <clears throat> mamy tam od, yy, podstawki, tak, tych, gdzie jest, jest tych dwóch gwardzistów i każdy, każdy model musi wziąć, musi, nie może, tylko musi wziąć heavy weapon yy, broń, broń, A wcześniej nie tak? musi? A bo wcześniej nie byli tylko dwoma kolesiami z dwunastu, którzy brali broń nie? Nie, nie, nie, nie. We Weapon Team też tak samo, tylko że wiesz, w kwestii formalnej to było, hmm. że teoretycznie to jest e, tam dziewięciu gości którzy i każdy, każdy musi wziąć, wiesz, te we Weapon Team, tak? A nie sześć. Czemu dziewięciu? Jak gadacie o Heavy Weapon Team, od razu mi się przypomina z Dawn of War jedynki, hmm. jak był e, Winter Assault, że był, wiesz, kupowałeś tak. Weapon Team i to był jeden koleś, który miał taki wielki plecak, i jak mu się kazałeś się rozkładać, to tam oczywiście taka chmurka dymu się robiła, że on tam I się rozkłada, było... rozkłada. I nagle było ich dwóch. Jakby nie mogli po Bo no jeden był plecaku. Zrobić, ta, żeby nie mogli <laughs> zrobić animacji, że dwóch typów z plecakami biegnie jako jedna jednostka. No wiesz, taka głupotka, mnie tak to irytowało. <laughs> I Bazyliski. Generalnie Bazyliski, jeżeli chodzi o też o tą edycję, to są w końcu grywalne, tak? Bo... Znaczy mi się wydawało, że to zawsze była solidna opcja, nie jakaś taka super mogę yy, przegięta, yy, ale taka... Nie, więc to ze względu na to, że mm, miały minimalny zasięg 36 cali. Aha, no w sumie że masz... Tylko na duże gry, no? Albo na duże... Apokalipsa, bo no. orki podbiegły i... Znaczy fakt, faktem, że jak grałem z kimś, kto wystawiał bazeliszki, to, to większe gry były zawsze. No, poza tym na przykład te za drogie były na to, co robiły, tak? Mm. Teraz są dużo lepsze, tak? A jaki no, czy... mają minimalne? Bo mają... Nie, nie, ma, nie ma minimalnych zasięgu, wiesz. Więc mają zasięg 240 cali, mają D6, Heavy D6, ale jest dodatkowy zapis, że na, uz... na ustalenie ile tych strzałów jest, rzucasz dwoma kośmi i odrzucasz niższy wynik. Mhm. Nie masz szansę na wyrzucenie. No, no, masz siłę siłę 9, AP-3, D3 do obrażeń. Nawet lepiej niż Rirola, bo z Rirolem czasami nie wiesz, czy nie wyrzucisz mniej, no. a tutaj wyrzucasz tylkość i masz wybierać. Po, poza tym inna sprawa, no. ponieważ kiedyś Bazylisk miał zasady barasz, tak? czyli nie musiał mm. widzieć celu, ale w pełni skaterował. No i podobnie było na tym minimalnym zasięgu, że na minimalnym zasięgu, nawet jak widział cel, no to zawsze skaterował. Czyli mm. nagle ymm, twój, twój blok 50 Gwardziców nagle dostał amunicję, bo tak. nie? Teraz jest też zapis, że nie musi widzieć celu, ale przez to, że nie ma blasów, no to nie ma żadnych kar związanych w związku z tym, mm. tak? Czyli może go ustawić gdzieś za jakimś impasem i bombardować przeciwnika, tak? z tam klatki to był taki fan, jak było gęsto na stole, było duże jednostek, to było takie po prostu zabawne. Ale pamiętaj, ile było na turniejach, musiało być, ile musiało być ścisku dupy po Ta, prostu, że on też nie sięgasz, nie Abo inna sprawa, na przykład... Nie, nawet nie chodzi o skaterowanie. Chociaż też y, zawsze był y, ścisko o to, że którą stronę ta strzałka jest. Rzeczywiście nawet wow. specjalnie aplikacje do tego wymyślali, żeby ustali, żeby pokazało tą skaterkę i dokładną linię jaka przebiega, tak yy, ale. Yy, od, yy, je... Moim zdaniem z jednej strony dobrze, że z innego powodu dobrze, że nie ma tych y, template'ów, bo y, zawsze przed grą było słuchaj, masz jakieś template'y? Tak, okej, okay. no to z miareczką dwa cale, dwa cale, dwa cale koherencji, każda jednostka. No to nie ma znaczenia, można bardziej flofowo zagrać. A czy nie, po prostu chodzi mi o to, że zawsze lubiłem templatki, bo były fan, a rzadko grałem w turniejowe rzeczy, więc. Nie, no to tak, no. Szczeg Szczególnie jak na przykład strzelało się tym, Apocalyptic Blastem, nie? Mm. <laughs> yy... Dobra, co dalej mamy? Wiverny i Hydry. Tak, Wiverny generalnie mm, w stosunku do poprzednich y, zasad trosz <coughs> troszkę straciły, tak? Yy... Mają, mają te 4 d6 strzałów, tak? Bo tak to wtedy miały te baraż jest kwestia sporna, generalnie się uważa, czy, czy, aż są, czy są aż tak bardzo złe, czy jednak nie. Są ruchome moździerze. Eksperci są podzieleni. Tak, dokładnie. Eksperci Słuchaj, są podzieleni. No to są ruchome młodzieże, a z tego co wiem to ludzie wystawiają się na przykład na 27 podstawkach heavy weapon teamów z młodzieżami. Więc czemu nie to? Ja no. to kosztuje 6 co? punktów, heavy weapon squad 1 kosztuje... Trzeba to zmathamerować po prostu. No nie, no to... to Dwa heavy weapon składy z sześcioma podstawkami są no, wydajniejsze niż hydra. Znaczy, znaczy co, to wszystko zależy od, od tego, czy bardziej zależy wyrać. ci na, na ilości punktów, czy, czy nie. Tak? Bo na przykład wiadomo, że weapon, weapon, weapon składowi można wydać rozkazy jakieś. tak? Viverna ma od razu za atomatu, że na przykład mm, przerzuca nieudany tu wound, Tak. Poza tym też już jak tam kilka razy przekonałem się podczas kilku, kilku gier powiedzmy jakiś tam jak yy, szarżowały jakieś Hormagaunty na przykład mm. i nagle 12 4d6 na przykład dostawały strzał z overwatcha, tak? No to mogłoby być miłe, nie? tak. Hydra. Generalnie hydra moim zdaniem dużo zyskała teraz, bo względu na na zmianę w ogóle yy, teraz tej edycji tego, że nie ma armor value, tak? Mhm. Bo, yy, to może normalnie strzelać w piechotę? Tak, tak, tak, może. Ale ma jakieś ujemne modyfikacje? Znaczy tak, generalnie jest, w... ma zapis, że ma plus jeden yy, do hita swojego, jeżeli strzela coś, co ma słowo klucz fly. A ma minus jeden do hita, jeżeli trafia w cokolwiek innego. Przez to, że nie ma, nie ma value, tak, to autokanon, generalnie strzelający do pojazdów na, ty, na poprzednich edycjach, no to tak średni był. A już w szczególności, no powiedzmy, teoretycznie lepiej, na przykład strzelając no, do takiego Hightaranta latającego, no to wiesz... Na 4+, chociaż go się tam trafiało, nie? A to... Tak, ale... Tak, tylko że chodzi o to, że wiesz, że autokanon miał AP4, czyli hmm. nie zajmowało mu save'a, czyli bronił się normalnie. A teraz są minusy po prostu, więc teraz są minusy, no i ma tą siłę 7, no to większość... A siła 7 tutaj to tutaj Tides jest całkiem mocna siła, no... Tak. Bo jest taki normalny... Co, co, w najgorszym przypadku na 4+, będzie trafiał, a większość rzeczy na 3, Na 3+. Na, 4, nie, tak? na 3 albo nawet na 2, nie? No, no bo jakie rzeczy będziesz y, mają tafne 5? Nawet termosin mają tafne z 5. Tak, tylko że pamiętaj jeszcze, no to... że ma plus 1 do hit roll ale przeciwników. Ale przeciwko... nie chodzi o to, że tam samoloty czy coś, tak. tylko przeciwko czemuś co ma słowo klucz. Fly. Tak, tak, Czyli tak, na tak. przykład, a Sound Marines się zaliczają. Mają, la... mają fly, jeżeli mają na Wszystko na przykład... co ma jetpack. No. No, jetpack. A, nie, wszystko co ma fly. Zasady fly po prostu. Ale nie, no, mówię ci, że wszystko co ma jump pack ma zasadę fly. Mm. Mm. Manticora. Manticore. Tutaj chyba nie ma zmiany żadnej. To bardzo, nie kojarzę, Znaczy w stosunku do indeksu, czy w stosunku do poprzednich kodeksu? Do indeksu. Do indeksu? Nie. Tutaj w ogóle nie ma żadnych zmian, jeżeli chodzi o Manticore i DevStrike'a. Nie ma, nie ma zmian, tak? No i liman raz. Tak. Lem, lima, lemany są tańsze. Są tańsze i przede wszystkim też w indeksie są... Podzielone na Leman Raz Le Battle Tank mhm. i Demolisher, mhm. a tutaj jest zrzucane wszystko do jednego wora. No i jest e, Granic Advance, tak, która jest bardzo tak. ważną zasadą, jeśli chodzi o użyteczność Leman Tak. No i są tańsze. I są tańsze. Chimera i Taurox. E, no tutaj mamy, rozmawialiśmy sobie ostatnio, że tutaj jest mała zmiana na niekorzyść Chimery. I podejrzewamy, że to może być związane z tym, że po prostu Himery, że się kiepsko sprzedawały, trzeba trochę wypchnąć ich, nie? Tak, ale generalnie wszystko zależy też od podejścia, tak, ponieważ na przykład jest strata Gem, który na przykład powoduje, że Himera jest też atrakcyjna z, z kilku powodów, poza tym na przykład Chimera na przykład na dwóch heavy flamerach, no to też może być ciekawą opcją, bo wtedy ruszasz się w pełni, ignorujesz wszystko i tak naprawdę pomijasz kary tu hit. Zależy tak? no wszystko, czemu czym nie? Tak, Jeśli tak, chcesz nazwać, to zrobić list tailoring, no to tutaj Chimera może mieć. Taurox nie? na przykład jest fajny, jeżeli masz zwykłe infantry składy i po prostu chcesz się szybko przemieszczać, tak? Chimery, Chimery są trochę wypełnniejsze, mają troszeczkę więcej tych możliwości uzbrojenia mi się Taurox Prime podoba, jest więcej taki bardziej czołg niż transport, nie? mimo, że nadal ma możliwość transportu 10 modeli chyba, tak? Tak, tylko że Taurox Prime, tak jak tutaj przechodzimy na następną stronę, to ma zastrzeżenie, że on może wozić tylko i wyłącznie Militarium Tempestus oraz no tak, no to jest tylko Prefektus Infantry. Tylko komisarzy i, i, i truperów tak? No i Valkyria. Valkyria, Valkyria. się zmieniła? Tak, zmieniła się. Pod względem punktowym nie pamiętam w tej chwili zaraz sprawdzę, ale przede wszystkim dostała, dostała jeden nowy zapis mhm. w stosunku do indeksu mhm. Roving Gunship. Generalnie jeżeli wejdzie do hovera mhm. to ma plus jeden do hit mhm. przy strzałach. Plus jeden do hit. No i staniała dwa punkty, teraz sprawdziłem jeszcze sobie. Mhm. Jest ten, czy dwa punkty, dwa power levele. Tak. Więc generalnie staniała, a jeżeli dobrze pamiętam, to w stosunku do zaraz sprawdzę. Na przykład, no, mam ma mniej, ma mniej, ma mniej tafnesa o jeden punkt, ale ma o dwa więcej łundów. tak. Rowing Gigant szybciej przyszła zasada, tak. Poza tak. tym nie widzę żadnych różnic tak na, na szybkie patrzenie takie. Nie, więc generalnie y, jest, y, zawsze, bo pamiętam, były takie dyskusje, że po, to, po, po co właściwie wrzucać Valkirię y, do Hovera, bo i tak no, straci tą zapis może, że masz minus jeden do hita do, do niej, tak? mm -hmm. do Valkirii. Do no to teraz, no jest... Jest argument, tak? Dodali po prostu zasadę taką, że po prostu... płaca patrz... się po prostu zejść. Tak, a na przykład jak wrzucisz taką Walkirię do Hovera, ona sobie będzie tam stać na landing na, na landing landing padzie. padzie landing tak. pad, no. To Landing pad, z tego co pamiętam, ma da zasadę taką, że jeżeli jest zakryta, to może naprawiać latające modele, które są w środku. Uuu. Rzucasz do tego jeszcze na landing pada jeszcze tech Prista, który naprawia jeszcze i generalnie masz... Czyli landing pad naprawia, tech priest naprawia i... no kurde. No. Czy się podnosisz? Też... Strzelasz i osiadasz. Znaczy, może, może być cały czas w hoverze i. i, i... A, czyli muszę lądować tylko wystarczy, że jestem nad? Y... No, bo w hoverze jesteś nad. nad, nad. Czy muszę wylądować muszę na landing padzie? Znaczy musisz stać na landing A, no to czyli muszę lądować i wchodzić do hovera? Lądować i wchodzić do hovera? Yy, nie, po prostu no, stawia, stawiasz model na, na tym i, i sobie stoi, tak? Bo na landing, na landing padzie przecież można stać. No tak, tak, tak. No okay, dobra. dobra. No to na tej samej zasadzie, tak? Mm -hmm. No i dalej mamy 2, 4, 6, 8 rodzajów, nie, 6 rodzajów Banglada'a i Storm Sword. Tak, generalnie ogólnie określa szereg. się, że to jest, jest z super czołgi z klasy <coughs> Bamblet ogólnie, tak? tak? Tutaj zmieniło się, ponieważ większość tych tych czołgów potaniała punktowo mm. to dodatkowo jeszcze yy, po pierwsze, poprawili im zapis Steel Behemoth. Jeżeli się ruszyłeś, mm -hmm. to miałeś karę minus 1 do, do hita. Nawet On nie działa. <coughs> Więc no, generalnie no, nie opłacało się ruszać tak naprawdę Mayblade'a. Mm -hmm. e, teraz mają zapis... Że... że gra jest bardzo stabilna taka... Tak. No, to no, generalnie to. teraz mają zapis, że ignorują w ogóle e, te kary za, za ruch. I super. E, a po drugie, e, większość tych e, dział z głównej armaty... Zostały zbitowane, bo na przykład Baneblade w indeksie ma 2d6 strzałów, a w kodeksie ma 3d6 strzałów. I większość właśnie tych armat dużych ma plus 1, plus rzucasz plus jedną kostką. I super. Zmienił się troszeczkę na przykład Shadow Sword mhm. w indeksie ma d6 strzałów. Siłę 16, AP-5, 2d6 obrażeń. Tutaj w kodeksie ma 3d3 strzałów. Mhm. Czyli zawsze minimalnie te dwa strzały będziesz miał, potencjalnie więcej, bo 9. No i super. No i nadal mają z możliwości z Bainhammer i Storm Lord przewożenia 25 jednostek, tak? Storm, storm... Lord. Znaczy ba... e... Nie z przepraszam, podoba mi się. Bane... Shadow Sword. Ba... Nie Shadow Nie. nie. <laughs> Bainhammer ma możliwość Bainhammer? przewożenia 25 modeli. Banehammer i Doomhammer. Doomhammer też 25 modeli e, i Lord 40. A no właśnie, Lord, wiedziałem, że... A co ja powiedziałem? E, wszystko razem. Dobra, okej, okay, nieważne. Wiedziałem, że jeden ma właśnie możliwość... Dalej mamy bardzo... Armoryowy Imperium, czyli tak naprawdę no coś... zbiór, zbiór wszystkich broni, jakie jest w jednym miejscu, tak? Po zasad do... i Zasad. Tak, Ta, zasad. Nie punktów, zasad. Dobra, tylko. przejdźmy może teraz do <coughs> Regimental Doctrines, bo to jest dosyć ważna rzecz. To... A, tylko jedną wspomnę, Aha. jeżeli chodzi o, o Armoryowy Imperium, ponieważ doszedł Vehicle Equipment, czyli no. trzy, trzy rzeczy, które rzeczywiście... do. A, tutaj było to, co wcześniej tak. rozmawialiśmy. To tak, jest Augur Array, mhm. raz na grę w shootingu możesz przerzucić jedną kość nieudaną tuki hit roll. Mhm. Jeszcze, Szczerze mówiąc... No, nie Zależy wiem. czym grasz. Zależy czym, czym grasz, bo jeżeli to jest rzeczywiście broń jednostrzałowa, na przykład to tak super. jak Van Vanquisher, Vanquisher Battle Cannon... To się może przydać. Tak, no to tak. A jeśli masz 3d6, no to tak. Pff. tak... Mamy Dozerblady, dozer, Blade y. dozer Blade y wróciły, ale inaczej działają, ponieważ hmm. mają jeżeli pojazd z Dozer Blade szarżował, ma plus jeden to hit roll, jeżeli jeżeli szarżuje Uu to na płacę. jakieś 5 plus, nie? <głos> <głos> <głos> Bo pojazdy zazwyczaj mają 6. Nie no czekaj, na 6 to... plus z tego z Weapon Skilla eee, mają szację, no? Tak, Będą ale na 5+. jest. Storm Lordy mają. Czy i Bane, Bane, Hammery, Bane no Kurde, Bane Blade y i tak dalej mają 5, więc wiesz. To już 4. A b, co trzeba też zauważyć, Za, że te zawsze, wszystkie. Zawsze, zawsze chciałem szarżować Bane Blade'a. Ale, ale szczerze, szczerze mówiąc yy, właśnie te czołgi z klasy Bane yy, w kombacie biją się całkiem nieźle mają... Tak, ale you're, you're, you're using it wrong. Nie, znaczy... <laughs> nie no, drive me closer. Znaczy generalnie, drive nie closer. Nie. Znaczy generalnie <laughs> nawet, nawet jeżeli powiedzmy coś chce w niej zaszarżować, no to się musi przygotować, że taki Bainblade ma 9 ataków, e, w pełni zdrowy oczywiście, schodzący na 6 i 3, e, ma siłę użytkownika, czyli 9, AP-2 i 3 obrażeń. To w nie lepiej jest po prostu odjechać z kombatu i strzelić w nich z wielkiej herbaty. No, ale w fazie walki najpierw zaatakujesz, bo oni cię znaczy, zaatakują. Znaczy, ma dodatkową zasadę, że jeżeli nawet coś, jeżeli jest związany w walce wręcz, to z głównego działa może nadal strzelać, a ze Sponsonu może też strzelać, ale... Yy, tylko w tym oddziału. Tylko w oddział, hmm. tak, który, który, który go bije, tak? No tak, ale chodzi o to, więc, że jeżeli w twojej fazie mnie atakujesz, mojego Beyblade'a, no to kumam, tylko cały czas, wiesz, koncept czołgu się wręcz. No to jest podejrzewam, że kolejczyk otwierający hacze i dziawiący. No jeden, jeden. No. Tak, <laughs> dokładnie. Yy, I mamy track guards. gdzie tak naprawdę, moim zdaniem, jest to naj, upgrade, który jest naj, naj, najbardziej wart uwagi. Yy, pojazd, który posiada ten track guardy, zawsze hmm. będzie się liczył, jakby miał dla, movement, dla movementu, hmm. zawsze liczy się, jakby miał pełną pulę wundów. Aha. Czyli nie, nie spowolnisz go po prostu, tak? tak. tak Autotajk no. bym nawet powiedział. Dla chimery Hellhoundów i tak dalej? Na pewno. Mhm. Mhm. No i mamy dalej dział Bullworks of, of Humanity, czyli już bardziej yy, wejście w szersze, szersze w specjalne zasady. Mamy Defenders of Humanity, czyli podobnie tak jak y, większość teraz tych y, kodeksów mm. po prostu daje Objective Secure, tak? W dużym mm -hmm. skrócie. Generalnie mm -hmm. daje Ci pierwszeństwo na zdobywanie objektivów. Każdy kodeks to ma pod inną nazwą. The to mają jakoś coś tam, coś tam, a w Chaosie to się chyba nazywa The Spoilers of the Galaxy, czy to się tak, ale generalnie wszystkie kodeksy dotychczas mają, mają takiego typu mhm. zasadę, tak? Dokładnie tak. I tutaj mamy też opisane doktryny, gdzie jedna rzecz to, co wcześniej Vincent się pytał, czy można z wrzucać normalnie do, powiedzmy, KADI. Mhm. Można, ponieważ mamy tutaj zapisy, co... Co można wrzucać bezpośrednio do, do, do, do armii, nie psując doktryn? Mm -hmm. tak? Że na przykład te jednostki nie korzystają z doktryn, ale przez to, że nie mają, Swoi. że nie mają swoich doktryn, mm -hmm. to nie psują ja tak? doktryn. Na przykład mamy zapis tutaj przy Militarum Tempestus, że można ich brać do każdego regimentu, oni nie psują doktryn. Mm -hmm. No i tak samo tutaj mamy zapis, że jeszcze tech priest and serwitorzy, servitorzy, minisorium priest, crusaderzy, Arenaotica Imperialis Units, czyli Oficier, oficero, no? oficery floty i Valkyria. E, Militarum Auxilia, czyli wszystkie Abhumans, czyli e, Ogryny i Ratlingi. Mm -hmm. Offico Prefectus, to są ofici, e, komisarze. I Scholastica ps, e, psychana, Psychina. czyli e, wszyscy psionicy, nie psują doktryn, tak? Mm -hmm. No i mamy tutaj w końcu te doktryny. Mamy Kadian, Kataczan, Valhalan, Vostrojan, Armagedon, Talaran, Militarum Tempestus, Mordian. No dobrze, to teraz weźmy sobie jeszcze miśniutko, zerknijmy, żebyś się już nie To co ma? Tak, Kadianie mają Born Soldiers, czyli urodzeni żołnierze. Przerzucają jedynki w Shooting Phase dla oddziałów, których są objęci tą doktryną. I którzy się nie ruszyli w poprzedniej fazie ruchu. Jeśli jednostka piechoty miała także rozkaz Take Aim i nie ruszyła się w poprzedniej turze, przerzucają wszystkie Two Trolls Rolls do końca fazy. Także tutaj jest troszeczkę, no, całkiem niezłe to jest. Szczególnie, jeżeli masz kadian wyposażony w wszelkiego typu maści plazmy, tak? Dokładnie. No to no wtedy myślę, możesz to bezpie direkt... bezpiecznie overchargeować. Dokładnie. Kataszani mają brutal strength, czyli brutalną siłę. Wszystkie jednostki piechoty z tą dyrektywą dodają plus jeden do siły. Dodatkowo dodają plus jeden do leadershipu, jeśli jest jakiś oficer kataszański w sześciu calachodniku pojazdy natomiast e, z tą doktryną e, zwiększają e, po, po, po, po, Zwi zwiększa a możesz przerzucić jedną kostkę w, jeśli mają strzelają z broni która ma d6 2 d6 3 d6 możesz mm -hmm. rzucić jedną kostkę e, którą rzuciłeś jedną tylko kostkę ale to zawsze na przykład z, z trzech jedynek możesz sobie zrobić nie wiem 4 1 1 a nie 1 1 1 taki ci tak. mega pecha To jest dużo moim zdaniem Valhalla mają green demeanor, czyli pff, mroczna... Pff, ponura bardziej. Ponura postawa? Nie wiem, jakoś tak, nie? E, piechota, Tańce, wypowiedzcie, to tak, Pojadłem, ta, ta, ten... stary, mój mózg nie działa. Na jedynie, <grym> no, zna, ta, nastawienie. Tak, tak. Nastawienie? No, może być. No, e, piechota z tą doktryną e, zmniejsza o połowę ilość modeli, które uciekają, e, zaokrąglając w górę. Wtedy, kiedy robią morale, pojazdy z tą doktryną podwajają swoją ilość ran w kontekście rozwikłania ile mogą razy strzelić, ile razy mają ataków itd. Generalnie całą, przy rozwiązywaniu tego, jakiego typu kary mają za to, że tak, są rane tak, tak. tak, dokładnie. Dobrze to wyjaśniłeś jak jest ta tabelka, to mm. patrzysz, że mają 8 ran, ale no, wychodzi zaczynam od 16, więc razy 2, 8, nadal jestem jakbym był full strength, tak czyli mm -hmm. byłbym nietrafiony. W Ostrojanie mają Herlum Weapons. Jednostki z tą. Omiotkowa broń. Tak. Jednostki z tą doktryną dodają 6 cali do maksymalnego zasięgu broni Heavy lub Rapid Fire. Tak, po prostu, tak. Nie dla broni, które mają 24 lub więcej zasięgu, z tego co tak rozumiem, no. Czyli nie możemy użyć tego do czegoś, co ma mm. w zasięgu. Tak, so, yy, tak na przykład, od... nie, bo na przykład chociaż dla Zgany na przykład mm. yy, pomijają tą zasadę, bo mają yy, zasięg 18. 18. Dokładnie. Armagedon Industrial Efficiency, czyli przemysłowa wydajność. I piechota z tą doktryną podwaja numer ataków, ilość ataków, kiedy robię rapid fire, czyli mogę strzelać dwa lub cztery razy. Mm. Nie, jeśli strzelałem cztery razy. Nie, nie, nie, nie, inaczej, bo to chodzi o to, że tutaj... Yy... Nie, podwaja ilość ataków na broniach rapid fire, czyli dwa lub cztery zamiast 1 mm, mm. lub dwa. Nie, nie, chodzi o to, że mm, to nie jest tak jakby, jakby darmowy first rank fire, second rank mm. fire second ponieważ jak dalej czytasz, to chodzi o to, że rapid fire... Rapid fire jest 24 cale i 12 cali po, połowa tego, mm -hmm. tak? A tutaj ta doktyna mówi, że możesz zacząć robić rapid fire od 18 cali, a nie 12. A, okej, okay, dobra, rozumiem. Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem. E, pojazdy z tą doktyną e, zwiększają swoją AP? E, nie. nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że e, pojazdy e, Armagedonu traktują AP-1 jako AP-0. Okay. Czyli na przykład... Ale nie tylko, AP1. Tylko... tylko AP-1. Tylko AP-1, Czyli ale mi... na przykład Autokanony, i no to traktują jakby miały 0 Czyli nie, nie, nie mają minus nie? 1 do AP, tylko czy tam plus 1 do AP, jak to tam było tylko... Nie mają kary, jeżeli, jeżeli coś strzela do nich z AP-1, po prostu ignorują ten zapis, mhm. jak traktują to jakby to było 0. Okay. ale tylko i wyłącznie AP-1, bo to było, pamiętam, Pe... Pe... że z kimś tam rozmawiałem i to było takie, o, mają minus 1 do AP, nie, mają tylko... Ignorują AP-1. Tak. Talarny mają Swift as the Wind, czyli zwie, zwiewnie jak wiatr. Szybcy jak Szybcy wiatr. Jak wiatr. E, piechota, jednostki piechoty z tą doktryną mogą e, adwansować i nadal strzelić z broni jakiego, jakiegokolwiek rodzaju poza, poza mi, heavy Weapons. Mhm. E, kiedy to robią, nie mają kary minus -1 do BSa, mhm. e, żeby strzelić. Pojazdy z tą doktryną. Ale dla Assault Weapons. Okay. Czyli na przykład zgany mają nadal tą karę minus 1, ale jeżeli na przykład mają broń asad typu, nie wiem, metagan na przykład, mm. nie mają tej kary wtedy. I po to się tu mamy. Mm -hmm. <laughs> Pojazdy z tą, z, z tą doktryną nie cierpią z powodu e, ruszania się i strzelania heavy weapons. Mm -hmm. Natomiast jeśli Titanic vehicle e, z tą doktryną będzie awansował, e, wszystkie bronie heavy weapons traktuje jak assault weapons, Czyli podejrzewam, że może się ruszyć i strzelić, tak? Tak. Bez, bez żadnych modyfikatorów. Ym... Na przykład Heavy D6 weapon nadal strzela jak Assault D6 weapon. Tak. Czyli generalnie powo powoduje to, że e, Bayblade Talarn e, może adwansować i wypluć ze wszystkiego. Nieźle. No dobra, i mamy dwa ostatnie. Militarum Tempestus, e, doktrynę, e, która się nazywa Stormtroopers i Modele Stormtroopers. Szturmowcy. Sztur Model z tą doktryną, e, jeśli model z tą doktryną strzela w cel e, w połowie swojego zasięgu lub mniej może zrobić jeszcze jeden dodatkowy atak z tą samą bronią w ten sam cel, e, dla Je każ tak? jeżeli, jeżeli wyrzucą szóstkę to hit. Jeśli, no tak, dochodziłem do tego. Mm -hmm. Jeśli wyrzucą e, sz szóstkę tu hit, e, te, te strzały nie powodują kolejnych, Tak. Sz szóstki z tych kolejnych strzałów nie powodują kolejnych dodatkowych strzałów. Mm -hmm. Te spoko mogą naprawdę zasypać przeciwnika kulkami. No i Mordianie na koniec parade drill, czyli już monstra paradna, coś w tym stylu. Mm -hmm. Jeśli podstawka każdego modelu w infantry, czy w jednostce piechoty, z tą doktryną dotyka co najmniej jednego innego modelu. Ten oddział ma plus 1 do Lidership, czyli po prostu trzeba ich ścisnąć w kupę, tak. Będą się dotykać podstawkami <śmiech> <śmiech> i będą mieli plus jeden yy, do. To twój bagnet. <śmiech> I dodatkowo do tego mają plus jeden do BS-a przy Overwatchu, czyli są o jeden punkcik lepiej. Tak. tak? No i jeśli pojazdy y, są w trzech celach od siebie, to mają, y, mogą strzelać... Generalnie. Pojazdy to... mogą dać plus jeden do Hita, jeśli mają inne pojazdy, są będą w trzech celach. Tak. tak. No. No i. Mamy stratagemy. Zastanawiam się, czy jest sens o, o, o, omawiać wszystko. Nie, tego jest masę. Znaczy, Klasz... można omówić można co najwyżej, co ciekawsze lub god, godniejsze trochę uwagi. No, bo na przykład, mhm. powiedzmy, jest jeden stratagem, który powoduje, że można naprawdę fajnie skonwertować sobie Beyblade'a. Nie Beyblade'a, przepraszam. Le Madrasa. No, jest Ofico Prefektu z Command Tank. Mm -hmm. Powoduje to to, że strata y, powoduje ten, to, że wyznaczasz przed grom, czy tam w trakcie y, mm. Nie, na początku to... swojej pierwszej rundy wyznaczasz swojego jednego lemanrasa. Mm -hmm. y, każdy y, każdy przyjazny oddział wardyny y, y, podnoszą swój leadership o 9. A to powoduje po prostu to, że wyznaczasz do 9. do 9. do 9, przepraszam, do 9. Mm. I to powoduje to, znaczy to jest spowodowane tym, że po prostu w tym Leman Rasie siedzi komisarz. Jakiś szefu siedzi. W ogóle. Nie, po prostu, nie szefu, komisarz. Okay. I to jest upgrade, który sobie za command point kupujesz. Ile do tego szuka? Dwa. Dwa. Dwa command, command point. Więc, więc faktycznie. Trochę jak w Chaosie masz, masz tą tabelkę z ulepszeniami, że przed grą sobie po prostu tak. bierzesz Lorda, za dwa, za dwa command pointy sobie kupujesz i rzucasz kostką jaki upgrade dostaniesz Jest na przykład jeszcze Stratagen Consolidate Squad. Dlaczego mhm. o tym chciałem wspomnieć? Ponieważ jest to, o, to jest spo... jeden sposób na to, żeby infantry składy, które są zawsze 10 chłopa tylko i wyłącznie, można je łączyć. Wydajesz na to jeden command point i robisz to na końcu swojego fejzu, jeżeli dwa infantry składy są koło siebie co najmniej tam do dwóch cali, to możesz je złączyć w jeden oddział. Mhm. I można tak łączyć, nie ma, nie ma ograniczeń, że na przykład tylko raz możesz to zrobić. Nie, czyli na przykład... Czyli jak Ci przetrzebią jakieś dwa oddziały, to możesz się połączyć w jeden taki... Tak, albo spolu. na przykład jak masz dziesiątkę chłopa, to łączysz ich, mm. masz dwudziestkę, później mm. dołączasz jeszcze jedną dziesiątkę, masz 30. Teoretycznie dałoby się wtedy zrobić stary, stary pluton, Wiesz co, to jest fajne, to jest Ale fajne. Za jak, za żeby komu... nie tracić, żeby nie tracić po kombacie za dużo chłopaków yy, Albo żeby nie od... za liderkę. Albo żeby nie oddawać keypointów tak łatwo, tak? Mhm. Jeżeli na przykład gramy misję, gdzie są keypointy, tak? Mhm. Tak, No dobra, przejdźmy może, bo tutaj jest ich naprawdę dużo, jest ich 4, 8 Chyba 20 ponad jest tych Strategemów, to jest. 20, milion. 20 milionów. Zreznijmy może sobie na Sajkana dyscyplin, chyba, że chcesz o jeszcze jakieś. Znaczy tak, chciałem jeszcze tylko powiedzieć o jednym, każdym. Mm. To co Vincent wspominał o tym, że no, te pojazdy no, to nie biją się jakoś mocno, tak? Mm -hmm. Owszem, poza jakimiś tam Banglade'ami czy coś w tym guście, większość ma 5 plus 6 plus trafienia. Ale crash'em powoduje to, że po pierwsze możesz szarżować pojazdem, yy, który adwansował, mhm. a po drugie trafiasz na 2+. No. no. I to jest dosyć, dosyć no. niezłe. No dobra. I są jeszcze też yy, stratagemy yy, typowo dla, dla regimentów. Tak, tak. Bo tutaj te, w które omawialiśmy akurat to były Astra Militarum Strategems, Tak. A dalej są ich. Jest 4, 8, 12, 17. I dalej mm -hmm. mamy jeszcze po jednym, po jednym właściwie chyba, tak widzę, że się nie powtarzają, dla Mordian, Kadian, Valhalan tak. w Ostrojach, <coughs> Magedonu, i... jest jeden stratagem no, właśnie Valhalan który jest yy, właśnie to, co na początku yy, omawiania tutaj yy, Vincent wspominał, że był jeden dowódca właśnie walhalański yy, Czenkow, no i właśnie jest jeden stratagem, który jest duchowym spadkobiercą właśnie tego. sending the next wave. Generalnie powoduje to, że możesz, generalnie Valhalla Infantry, czyli niekoniecznie mm. konskryptów, ale w ogóle Infantry, y, możesz po prostu wrócić ich, y, jeżeli zostajesz zniszczeni, możesz ich wrócić, tak? Yy, wiesz co, w Chaosie jest podobne, to się nazywa y, stratagem, on się nazywa y, Wave of Heretics, czy coś takiego, że po prostu kultystów możesz mm -hmm. tak, y, re recycling kultystów recycling. robisz. I dalej mamy Psychana Discipline, czyli... E, Magia. Tak. Generalnie... stricte dla Gwardii, tak? Strykta tak, dla Gwardii. dla Gwardii, ponieważ w indeksie też są właśnie psiennicy, oni troszeczkę tam są rozstrzeleni mm. w indeksie, oni troszeczkę w innym miejscu są niż zaraz przy Bardi. Mm -hmm. W każdym bądź razie były tylko trzy dostępne zaklęcia i teraz jest sześć pewnie. No i teraz jest sześć, tak? Siedem, bo jest jeszcze smite. No, SMITE jest no ale no, chodziło o to, że te smite jest uniwersalny. Słabiej się spamię smite w Knightowym. Tak, tak. Nie ma legalnych Knight'ów i przy to smite. Znaczy SMITE, SMITE, SMITE. No, Knight'i generalnie słabiej smite'a rzucają. Oni tak? mają gorzej smite'a rzucają? Ale wszyscy mogą. Ale wszyscy no. mogą. I widziałem grę, która chyba jeszcze przed tym FAQ, że im osłabili, bo chyba to osłabili w międzyczasie troszeczkę tego smita, tak mi się coś wydaje. Nie jestem pewny. U nas w grafie była gra i przeciwnik stracił chyba Defiler'a i dwa jakieś inne pojazdy chaosowe. Lande na pewno. W pierwszej turze, ja tylko grajecie, to podbiegli trochę do przodu i... Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja wiem, o jakiej Ty grze mówisz, to pewnie, że w pierwszej turze wybuchł Landrider. Wiesz co, to odwrotnie. To był Greenite'owy Land Rider, a a, to w, w, a demony to zrobiły. Demony z Incha. A okej, okay, to w drugą, Ren w drugą stronę. Grenajci generalnie racja. mogą spamować smiteem, ale jest słabszy mm -hmm. po prostu. No, no dobra, ale. Znaczy zatem... co tak. potrzebują wyższej wartości do Nie, nie. Chodzi, o to, że, chodzi o to, że normalny smite jest D3, jeżeli mm. uda Ci się wyrzucić tego lepszego, to jest D6. Tak. Grenajci rzucają mają jeden, mm -hmm. ale lepszy jest D3. Aha, mm -hmm. No dobra, zerknijmy sobie szybciutko na te sześć mocy psychanicznych. Tak, generalnie Terrifying Visions, Gaze of the Emperor i Psychic Barrier są z indeksu bezpośrednio, mm -hmm. noszły nowe Shroud. Okej, okay, to zerknijmy na te nowe w takim razie, tak. bo to ludzie znają. Nightshout has a warp charge value 6, czyli musimy 6 rzucić, żeby to manifestować. Wszystkie noski Astra Militarum w 12 celach od Saekera. Do końca następnych. Nie, nie, nie, źle, źle. Musisz wybrać jakąś jednostkę. Okay, no, no tak, tak. A, no. bo myślałem, że mówisz, że wszyscy. Bo nie, tak, może było to zrozumieć. No, mój mój nie, nie, no, sorry, my, my bad. Mój bad. nie, mój nie, No problemu. Karol nam się no problemu, no problemu. Wybierasz <śmiech> się w 12 nie, od nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Wszystkie? Wszystkie? Wszystkie broni, które są 6 do tego działu, który okay. wybrałeś, mają karę minus 1 do hita. Więc to jest dobre, jeżeli na przykład. Yy... Stary szraut po prostu, masz jeden cover, plus jeden cover. Masz 100 hita, znaczy tak? znaczy na... to jest dobre, jeżeli na przykład wiesz, że będziesz grał się z przeciwnikiem, który ma dużo plazm i nagle chcesz overcharge'ować, no to nie tylko na jedynce, ale na jedynce, jak i na jedynkach dwójkach jeszcze. No właśnie, będę się przebiegać. Mamy teraz Regimental World trades, rate czyli te specjalnie dedykowane dla CADii, katoszan i tak dalej, więc zerknijmy sobie na nie jako na ostatnią rzecz, którą zerkniemy z tego kodeksu. Z tego kodeksu tak. Kadia. Superior Tactical Training, czyli dużo lepsze szkolenie taktyczne. <laughs> Rzuć kostką za każdym razem, kiedy wydajesz rozkaz albo rozkaz. Wiesz, rozkaz albo, albo tank rozkaz, rozkaz czołgowy. Na 4 plus ten oddział, dodatkowy oddział Cadi wykona ten sam rozkaz. Czyli na przykład wydamy ten rozkaz z jednym oddziałowi, a na 4 plus jeszcze jeden go wykona. Mhm. Czyli całkiem fajna sprawa. Ale, ale dodatkowy zapis, że musi ten oddział, dodatkowy oddział musi być w 6 calach od Lorda. Okay, no, bo in... inaczej nie usłyszy. Inaczej nie usłyszę, tak. Przez, przez krótkofalówkę nie usłyszę. Tak. tak. Ehm, kataszański rozkaz jest Lead from the. czyli znaczy World Trade jest Lead from the Front, czyli prowadź. Yy, z przodu. <grym, <grym, to... Prowadź do przodu. Czyli może to jest ołów od przodu LED. Może. Idź z przodu, niech wiedzą, że mamy pokojowe zamiary, tak? <grym>, Ten Warlord może wykonać Heroic Intervention, ehm, e, jeśli po tym jak przeciwnik wykonał wszystkie swoje ruchy, jest w 6 calach od jednostek przeciwnika. Czyli jeśli przeciwnik się podnieś, przybliży tak, że będzie w 6 calach, to może wykonać heroic intervention. Mm -hmm. e, Warrod może ruszyć się do 6 cali w trakcie wykonywania heroic intervention do momentu aż, znaczy dotąd dopóki jego ruch zakończy się jednym Przestawi go bliżej przeciwnika. przeciwnika tak? um, dalej mamy Valhalan. Znaczy jeszcze jest Aha. dodatkowy zapis przy tym kataczańskim, że dodatkowo jeżeli Wal-Lord czarżował, został zaszarżowany ok, e, albo właśnie. wykonał heroic intervention, przerzuca swoje kostki tu e, nieudane tu hit. Generalnie Zilot dostaje. Coś w tym stylu, no. Uh -huh. Valhalla mają, mają Tenacious, No i teraz co to znaczy Tenacious, bo ja już wydałem z tenacious D. Tak. Ten to jest ten uporczywy? Uh -huh. Uparty coś takiego. E, vehicle Keyword. Młody. Aha, czekaj, to nie, nie jest początek. <laughs> Rzuć koską za każdym razem, kiedy twój Warlord straci ranę albo Mortal Wunda. Na 5 plus ta rana jest ignorowana, lub też Mortal Wund jest ignorowany. Jeśli twój Warlord ma Vehicle keyword, czyli po prostu jest jakimś dowódcą w pojeździe, tak, ta rana jest nie, ignorowana. Warlord na... jest pojazdem. Da słabną ręką. ty stary rowerze. <laughs> Optimus Prime, ma przerzuty, to. Ta rana jest ignorowana na 6 plus. Tak. W Ostrojanie mają Anult Duelist, czyli honorowy pojedynkowiec, Kovic? pojedynkowicz. Przerzuć po prostu wszystkie nieudane to hit i 2-wound W pierwszej fazie, nie, po prostu w fazie fight face. Mhm. E, w fazie walki robionej przez wykonawcę Twojej takie fazie walki przez Twego warlorda. Mhm. Armagedon mają ex gang leader, czyli były członek gangu łaciej e, bardziej, bardziej przywódca. Przywódca, nie, przepraszam, tak rację. Przywódca, już mój mózg nie myśli. Dodaj jeden do ilości ataków, które ma Twój warlord. Dodatkowo dodaj jeden do wszystkich y, rzutów na, ran, na zranienie, wykonywanych przez Twojego warlorda w tak. tej fazie walki. W fazie Ta walki Talar mają Swift Attacker, czyli... Szybki atakujący. Szybki atakujący. Szybki atakować. Twój warlord i wszystkie jednostki, wszystkie przyjazne jednostki Talarn w sześciu celach od niego mogą szarżować nawet kiedy zrobił fallback w tej turze. Czyli mogą się wyskoczyć z walki i w tej samej turze, mhm. czy w następnej turze tam w fazie szarży zaszarżować. No i dwa ostatnie Militarum Tempe, dla Militarum Tempestus, Faithful Servant of the Throne wierni Słudzy Tronu. E, twój Warlord może próbować e, Deny the Witch Deny One Psychic Power e, w fazie przeciwnika po prostu. Czyli generalnie... Jakby Tak, Jakby by był, może, tak, jak by był może odbijać e, No i Mordian, e, Iron Discipline, czyli żelazna dyscyplina. Rzuć kostką za każdy model, który ucieka w, from any... z każdego hmm. przeciwnika działu Mordian w 6 calach od World w pewnym fazie morale, I na 4+, plus ten model nie ucieka. Czyli za każdy model, mm -hmm. który miałby uciekać, i na 4+, plus ten model nie ucieka. Jednak nie ucieka. Mm -hmm. I taka ciekawostka, bo w ogóle teraz mi się tutaj tak przypomniało, wiecie jak nazywa się waluta w świecie imperium? Imperial Credit? Imperialne nie. dolary? Nie. No. Dzisiaj się dowiedziałem. I mam rasy. <laughs> <Lyon>. <laughs> blisko. Co blisko? Coś? blisko. Throne, po prostu. Jak? Throne. Throne. Throne. <laughs> I za ileś tronów? Za ileś, ileś tronów możesz też kupić. Mam jeden złoty tron. <głos> mam, mam jeden srebrny. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Znaczy, je, A, zapomniałem, coś zapomniałem o jednej Hej. rzeczy wspomnieć, Tam. ponieważ y, y, tak jak tutaj omawialiśmy, kilka rzeczy doszło dodatkowych, ale też jednej jednostki zabrakło. E, mianowicie Gwardziści zapomnieli wziąć ze stajni koni. A, nie ma ruch, ruch, ale nie ma używać. Tak, można używać z indeksu, oczywiście, yy, tylko no, w kodeksie nie ma, nie ma po prostu. Znaczy, tak? yy, może będę bardzo Captain Obvious, ale nie wiem czy zauważyliście, ale chyba zewsząd zgi, zginęły tak Power Lances i Melta Bombs. E, no inna sprawa, że na przykład yy, ten yy, kapitan Waiskaru zapomniał yy. motoru też, nie? No tak, tak, Nie można go już wystawić na motorze. żeby nie. A znaczy, kodeks... można, można. Brian, Gad gadaliśmy, gadaliśmy o tym. Kilka odcinków wstecz. Ale nie możesz go brać z indeksu, jeśli masz, jeśli masz A, charakter z Ale indeksu. jeżeli jest opcja w indeksie, której nie ma tutaj, to możesz pizgnąć. Może, tak jak bo... dreadnota na przykład. Dreadnought w indeksie może wziąć te dwa twinowane autokanony, w kodeksie nie może, więc możesz brać z indeksu i go normalnie Genera Tak, generalnie sam sami w taki dlaczego? sposób Games Workshop walczy z tym, żebyś nie musiał dużo książek nasić na grę. Nie no, nie no, bez sensu. Jeżeli mam, jeżeli mam oddział A opisany w indeksie, wychodzi kodeks, nadpisuje mi oddział A, to moim zdaniem powinienem móc tylko i wyłącznie wykorzystywać oddział A z kodeksu, bez nowszym. No ale to wtedy nie możesz używać Obsytuina, Autokana, a oni ci chcą zostawić tą możliwość. No ale nie powinno być tak, powinno być tak, że w kodeksie no, ma do... znaczy... Nie, no, Ja wiem ja wie, tylko rzecz. chodzi mi o to, że to nie ma sensu. No, teraz to co, czy mam dwa wpisy dla, dla jednej figurki? Nie? No tak, no musisz mniej książek nosić, czyli dwie zamiast jednej. <głosy> <głosy> Dziękujemy, Gentleman Shop. No, jeszcze, jak, jak masz, stary, masz jednego na przykład kontemptora w chaosie, to jeszcze musisz z no, tą Sforza ten e-mail, wiesz? Sporza tą książkę trzecią przenieść. Tak? No dobrze, to na tyle, jeśli chodzi o omówienie e, kodeksu e, Astra Militarum. Jest jeszcze, sprze sprze sprzedają jeszcze data Astra Militarum. Generalnie jest tam 36 kart Tactical Objectives, 28 Stratagem. 18 kart rozkazów i 6 mocy psionicznych. Także to wszystko co tam mamy wymienione jest też tutaj. Tak czyli i generalnie jest to grubsza i, i, paczka niż zazwyczaj. tak Właśnie miałem o tym wspomnieć, że jest to dotychczas chyba największe, największe, największe pudełko. Rozkazy, na to, bo no, bo no. mają rozkazy, doktryny, wszystko tutaj jest. Nawet smite tutaj jest jako napisane, tak. że karta bonusowa, smite. O, tak. Wow, dzięki, za coś za darmo. <laughs> no więc moi drodzy, um, będzie to bardzo długi odcinek i mieliśmy małe problemy techniczne, mam nadzieję, że początek podcastu się zachował, ale na chwilę obecną żegnamy się i widzimy się za miesiąc, mam nadzieję. Żegna się z Wami Zigi, Tejdan hey Szwagier i Wincent. Cześć.